Bardzo serdecznie w czterdziestym odcinku podcastu Bezimienny. No 40 powiem wam, że to już jest całkiem niezła liczba. Standardowo będziemy dzisiaj rozmawiać o grach, a o grach będziemy rozmawiać. Jest ze mną Tomek Zawadzki. Cześć, witam wszystkich. Wrócił do nas Rafał Radomyski. Cześć, dobry wieczór. No i oczywiście ja będę to prowadził, czyli Krystian Kender. Słuchajcie, no chyba jest, jest właśnie teraz taka tradycja, że właśnie w tym okresie chyba wszędzie e, w podcastach, czy na różnych portalach e, ludzie rozmawiają o tym, co miało miejsce w Niemczech e, były targi gier Gamescom i w sumie na tym głównie się, się skupimy, powiem Wam, że dla mnie osobiście, tak osobiście, osobiście bez szału, bez szału bo nic wielkiego się ogólnie nie wydarzyło, ale no w fajne trailery, fajne informacje powychodziły, ale, ale no to też nie jest takie wow, czy, czy nie wiadomo co, ale dzisiaj to będzie naszym głównym tematem powiemy sobie właśnie o Gamescomie 2015 e, dobra, więc słuchajcie, myślę, że możemy jechać, e, jedziemy standard, standardowo e, z wiadomościami ze świata i może ja zacznę e, słuchajcie chłopaki, czy słyszeliście e, o tym, że Netflix Właśnie już teraz jest e, to zapowiedziane. Netflix ma wejść do Polski. Dokładnie e, co... to chciałem powiedzieć teraz. No to właśnie to możesz powiedzieć. Co, co Rafał na ten Aha, temat myślisz? No, nie, no super. Super, że wiesz, że, że nie wchodzą. No, znaczy, że wchodzą i, i że przestają nas traktować wiesz, jak jakiś tam obcy, zapomniany kraj. No, tym bardziej, jeżeli liczę, że będą materiały, wiesz, normalnie przygotowane z napisami i tak dalej. Porządnymi napisami, no wiadomo, nie takimi przez, przez yy, translatora, nażywca. Yy, myślę, że to może być ciekawsza oferta niż, niż w ogóle wiele jakichś ofert, kablówek i tak dalej, żeby po prostu mieć... No ja bym ten poczekał ten, na razie z cenami, nie? Jak no ceny na pewno mogą mogą nie do końca się wszystkim spodobać ale już sobie to wyobrażam że, że połączę sobie to wiesz no albo będą pewnie aplikacje się pojawiały centralnie na jakiś tam smart TV albo wiesz przez Chromecasta może będzie można to spiąć i w dosyć wygodny sposób sobie naprawdę dobrą bibliotekę tytułów wiesz no, ogarniać, tak? No tam nie da się ukryć, że jednak fajne są te seriale. Kurczę, choćby Daredevil jest ostatnim takim najlepszym przykładem, nie? Ja jestem Oj, ciekaw, czy jest ten, jest czy oni jest. to wprowadzą na konsolę, czy to pójdzie i, i na Xbox, i na Playstation, czy może które z tych właśnie firm sobie, sobie zacznie walczyć o jakąś wyłączność dla tej, dla tej aplikacji, no bo w sumie to była fajna sprawa, nie? Tak sobie z konsoli włączać Netflixa, mieć wszystkie filmy na żądanie, to jest banalne w zrobieniu Przecież jest E-Pla, jest Stefan Player, różne takie aplikacje. Nie? Na pewno będzie na którejś konsoli pytanie, właśnie czy na obydwu, czy, czy, czy ktoś sypnie kasą na wyłączność. Natomiast biorąc pod uwagę, że yy, jakiś, bo ja nie wiem w sumie jak jest w Stanach, czy mają już jakąś aplikację, czy nie na tamtejszym rynku, eee, ale... Mają, na 100% mają. mają. Ja nawet nie wiem, czy ja na brytyjskim e, r, no to, rynku... No dokładnie, on jest na PlayStation 4. Właśnie no. tak mi mrugnęło i właśnie jest się zastanawiam, jak, jak to będzie u nas wyglądać, jak to wejdzie. Wiecie, jak się tyle PS4 sprzedało, to trochę byłoby chybione, żeby ograniczać sobie gdzieś tam pulę widzów, podpisując wyłączność z, X z Xboxem Nie tak, tak, tak, tak, tak słuchajcie, no wchodzi ten Netflix pierwsze informacje już są, znaczy takie bardzo nieoficjalne, że koło 35 zł miałoby to kosztować nie wiem, czy to jest taka duża cena w sumie nie, no bo chyba pakiet, za Pakiet, ja bym płacił pakiet, no, no właśnie, pakiet chyba HBO pamiętam, jak swego czasu byłem w Polsce to chyba właśnie płaciłem coś ko 25 czy 30 zł, no wiadomo, że to było parę lat temu, więc 35 za dostęp do, tak na dobrą sprawę dosyć dużej biblioteki E, wszystkiego, tak, Filmów, seriali, e, dokumentów, e, no sportu akurat nie ma. To myślę, że jest całkiem niezła cena. E, tylko, że jeszcze może być tutaj kłopot z licencjami różnymi, tak? bo Canon Plus ma swoje licencje, również filmowe. E, HBO ma swoje licencje, też filmowe. I nie wiadomo, jakby to było z Netflixem. Czy Netflix mógłby, dajmy na to, e, pokazywać Transformersy, które tak na dobrą sprawę ma licencję, ma na to HBO. Bo z tego co wiem, Transformers, akurat są w HBO. E, więc nie wiem, jakby to tutaj wyglądało, czy oni by musieli jakoś tam konkurować o te wytwórnie. E, więc bardzo możliwe, że na początku, e, na początku po prostu e, mieliby taką bardziej swoją bibliotekę, czyli jakiś House of Cards, czy właśnie ten Daredevil a później dopiero coraz bardziej to poszerzali kiedyś te, teraz właśnie jak ta informacja wyszła to nie wiem czy wiecie, ale, ale na przykład bardzo wiele osób nie wierzy w ogóle w Netflixa, mówi, że Polacy są raczej wolą oglądać rodzime produkcje, czyli te wszystkie seriale, telenowele i inne tego no ogólnie te wszystkie polskie seriale jakie są w TVP i w TVN-ach i POSATAch i oni wolą coś takiego właśnie poprzez IPLE i tam były jakieś przykłady, że na jakiejś na jakiejś platformie dajmy na to ten TVN Player polskie produkcje ogląda tam w dziesiątkach tysięcy czy w setkach tysięcy osób a zagraniczne parę tysięcy i właśnie tu, tutaj może być problem, że ten target jednak będzie dużo niższy niż nam się wydaje że wydaje nam się o Netflix, każdy się na to rzuci a w gruncie rzeczy wcale nie musi tak być. Ale, właśnie, ale ile osób wiesz, ciśnie tutaj po piratach i tak dalej, bo po prostu nie, no tak, nie ma tak. dostępu do tytułów, które, którymi jest zainteresowany, tak? Tego, no właśnie, tego niestety właśnie... nie zbadasz właśnie to chciałem powiedzieć, Rafał, bo dużo ludzi nawet sobie nie zdaje sprawy, że coś takiego jak Netflix istnieje, nie? I dlatego nie szukają te wszystkie seriale po, po powiedzmy, internecie i, i innych tam torrentach, czy innych sprawach, a jak będą mieli na wyciągnięcie ręki po, po prostu płacąc jeden abonament co miesiąc, czy tam co rok i mieć dostęp do wszystkiego, no to nie wiem, czy, czy nie poszliby w to. No słuchajcie, jeżeli ja będę miał w takim Netflixie wszystkie sezony i wszystkie odcinki, dajmy na to Futoramy, Family, Gaja Simpsonów, no to ja im płacę 35 tych, co miesiąc, od razu, tak? Bo ja muszę to szukać na własną rękę w ciemnych zakątkach internetu, a jakbym miał to na wyciągnięcie ręki jednym guzikiem, po prostu klikam, oglądam, no to ja im płacę to co miesiąc. Może, może to jest ten problem. No, powiem Ci szczerze, że ja mam Netflixa w Anglii i wszystko, co powiedziałeś, to tam niczego takiego nie ma. To są zupełnie inne prawa. Akurat związane z Anglią i tutaj jest troszeczkę inaczej, wiem, że na przykład ten Showtime cały, który jest w Stanach, to oni mają właśnie te seriale, o których mówisz albo Comedy Central e, więc to nie, jest tak, to nie jest tak zajebiste, jak nam się wydaje, bo Netflix faktem fact, jest w sobie fajny, bo, bo jest fajny, z tym, że e, ta baza wcale nie jest taka duża, to jest, dajmy na to e, jeżeli masz 5 blo blockbusterów w kinie to jeden, góra dwa będzie na Netflixie e, pozostałe 3 będą na zupełnie innych kanałach, więc to tak nie, nie jest do końca i jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy a propos Netflixa, że pamiętajcie z Netflixem jest taka opcja, że te filmy oczywiście też nie są nowe, bo one są, one wychodzą mniej więcej tak jak w Kana Plusie nowe filmy, tylko że macie je jako VOD, możecie sobie obejrzeć kiedy chcecie, więc to jest w porządku, ale one nie, nie wyjdą wam pół roku po premierze, nie? tylko zdecydowanie dłużej, koło roku, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że ta biblioteka się zmienia, że w co, mie co miesiąc wchodzą 25 nowych filmów, ale 25 nowych starych filmów odchodzi, nie? No, to jest Więc złe, to, to, to nie. To, to nie jest takie, właśnie do końca, że, że to, tam cały czas wiesz, możesz wszystko oglądać, bo, bo tak nie jest. Bo tak nie jest, bo tak nie jest, i ja wiem, że tak nie jest. No, z, um, ale zobaczcie. No. Ma, nie wiem, czy się Krystian Raf obawiliście tym te fanplayerem na C4. Na, na tak, tak, tak, tak, tak, bo tak. bawiłem ba, I... się. No jak no dla no. mnie pomimo tego, że to czasem ma swoje humory i, i to tak działa, że po prostu co chwilę musisz tę aplikację wyłączyć i włączać ponownie, bo błędy wyskakują i się zawiesza ta aplikacja i, no i no o, no. O, o mhm. ostatnimi czasami zas, zaczęli zasypywać po prostu na każdym możliwym kroku reklamami ale tam naprawdę jest dużo kontentu, że tak powiem po angielsku, bo i, i są wszystkie gestlerowe i są wszystkie usterki i są wszystkie takie najbardziej znane powiedzmy polskie programy, jest jest jest cały jest, ten dobrze ja, i tego no. słuchaj, oni coraz więcej tego dodają, bo dodają też e, angielskie, brytyjskie właśnie różne seriale, e, programy przetłumaczone z, z polskim lektorem i no, jak dla mnie, no to tam jest naprawdę dużo, dużo do oglądania. I tak, tak, to... tak. Ja w ogóle się, się też dziwiłem, bo żebyś wiedział, ostatnio odpaliłem sobie ten ten, ten, ten Player, tak? Eee, dajmy na to, bo ja jestem w Anglii więc trochę to też inaczej mam, ale nie, nie mam problemu z oglądaniem tego wszystkiego i fajnie wiesz, czasami sobie wojewódzkiego odpalić bo tam on, on jest całkiem przyjemny eee, wiesz, więc możesz sobie pójść jakiś chcesz odcinek, ale też tam masz taką sytuację że masz niektóre sezony całe ale masz na przykład ostatnie dwa odcinki tak, tam I, jest ostatnie o, pomieszane. Ta. Masz wszystkie więc, seriale, sezony w jednym, albo no, czasem te znikają odcinki, to, to, to prawda. Tak, tak, tak, tak. tak. No i właśnie to, to jest ten sam problem, wiesz? Że, o, tu ale fajny serial mają, ale nie obejrzysz go, bo, bo to są raptem ostatnie dwa odcinki, więc to też ten. Ale fakt, faktem to jest ciekawe, ciekawa sprawa. No e, i za darmo trzeba prawo. powiedzieć, że to jest za darmo całkowicie. Ta. Tam nic tam nie trzeba za, powiedzieć. Idzie. Tak. i słuchajcie, zanim jeszcze skończę o Netflixie powiem, powiem tylko, tylko ma, małą dygresję, że nie wiem czy wiecie, ale kanał plus stracił serie A i e, ligę francuską a dzisiaj właśnie dowiadujemy się a nagrywamy 17 sierpnia że właśnie traci e, ligę hiszpańską więc jak ktoś ogląda Grand Derby na kanał plusie to w tym, w tym roku już tego nie zrobi. Dobra, to tylko tyle, więc te prawa przechodzą do innych kanałów. Ale my nie o telewizji, tylko o grach, więc e, słuchajcie, to może głos oddamy Rafałowi i Rafał może coś powie o swojej ukochanej, oko, ukochanej serii chyba. No, o ukochanej serii to chciałem powiedzieć w sumie już tydzień temu, tylko, tylko się nie wbiłem w termin, e, ale to jest króciutki news. Po prostu wyszła informacja, że że jest już gotowy cały zarys jakby cała, cała kolekcja scenariuszy, całe zarysowane uniwersum do serii filmów o Transformersach, bo już jakiś czas temu były o tym plotki i, i zapowiedzi, że no po prostu pozazdrościli Marvelowi i z tych do tej pory wypuszczonych czterech filmów będą chcieli to rozbudować do czegoś, czegoś o wiele bardziej skomplikowanego. No, mi się to podoba w sumie, no bo wiecie, mógłby dostać autorski serial, takie nawet plotki się pojawiały, że, że jakąś tam autorską serię Bumblebee, w którym byłby głównym bohaterem i jakieś jego przygody by się działy, jakaś tam by była seria powiedzmy nie wiem, geneza na, na Cybertronie i oprócz tego jeszcze kilka innych tam yy, opcji. Myślę, że się niedługo dowiemy czegoś więcej, w każdym razie komplet jakby tego, co przygotowała grupa scenarzystów i tam było chyba 12 zatrudnionych jest gotowa, no i czekają na akceptację przez wytwórnię. Mm -hmm. eee... Więc będziemy mieli wylew filmów tak czy inaczej wcześniej. Tak, tak, tak, tak, tak. tak no zobaczymy ja jestem w sumie w miarę ciekaw żeby nam się nie przejadły te Transformers znaczy wszystko... na, pewno, na pewno jak zrobią kilka takich filmów to będzie tak jak z Marvelem że będą tam gnioty i będą perełki no i to uważam że jest dobre, no bo będą różni scenarzyści, różne osoby odpowiedzialne za produkcję tych filmów i na pewno one nie będą wszystkie na jedno kopyto no bo to by był strzał w stopę będą bardziej może poważne, może bardziej właśnie z humorem myślę, że to by się sprawdziło tak jak teraz mamy z jednej strony Avengersów, dwa miesiące później Antmana i dwa zupełnie różne filmy. O dziwo ten drugi jest lepszy, tak? Albo tam Strażnicy z Galaktyki, Strażnicy Galaktyki ostatnio. Więc no jest to szansa na pewno, taka trochę siła masy. No, a dobra, a przy okazji od razu przejdę do tego czegoś, co chciałem o grach powiedzieć. Słuchajcie dzisiejszy news, yy, czyli jak powiedziałeś 17 sierpnia. Będzie niebawem PlayStation Experience, tak? Fajna impreza, konferencja i w ogóle morfeus podobno już jest gotowy, ma zostać zaprezentowany. Mhm. Ale to, to z tego co wiem to w grudniu. Ona jest chyba gdzieś tam, początek grudnia ta impreza. No nawet w sumie nie sprawdziłem tego terminu. Na pewno w tym roku jeszcze, no, ale wiesz, tak, to że tak? już mają tego, tego Morfeusa gotowego, no to jest jakiś tam... No to to prawdopodobnie dowiemy się kiedy, wiedziemy się co co i do, dowiemy się za ile, więc e, wydaje mi się, że już w takim razie, jeżeli zaprezentują go pod koniec roku, to myślę, że na za rok na następne święta już chyba można będzie go zakupić z jakimś pakietem gierek, tak mi się no wydaje. No zobacz, to na, na razie masz dwa lata od premiery, tak, i, i żadna grana, na nie wyszła, nie licząc paru tam gniotów jakichś, ja, Ten move to już w ogóle nie istnieje na tą konsolę, a w ogóle w, w, o, Tomku, czy muwa można kupić jeszcze u Was? <grym> Nigdzie nie można mu kupić. Słuchajcie, to znikło tak szybko, jak się nie pojawiło. Ma, nie ma już. Nie ma, Aha. nie ma nigdzie. Naprawdę, już tylko w jakichś tam, powiedzmy sobie, osiedlowych sklepikach w gramie można to dostać. Ale tego nie można ani zamówić, ani ściągnąć. Nic, po prostu znikło. I co jest najlepsze, my byśmy chcieli to zamówić, bo nieraz jeszcze ludzie się, powiedzmy, pytają, A. ale odpowiedź z Sony jest taka: no sorry, nie mamy, nie. Więc, więc, więc mam A. nadzieję, tak jak. Czyli tak, ja, jak... Ja, czyli, czyli tak no ja myślę, że oni już po prostu tego nie, nie produkują, nie reklamują. Ale coś jest dziwne, się. powinni to zacząć. Nie wiem, czy oni czekają na jakąś nową partię, czy, czy żeby jakoś uderzyć w ten rynek? No bo przecież wszyscy widzą, że ludzie używające tam na jakichś targach pokazać, czy coś Morfeusza, czyli te okulary od Sony, to używają do tego też pałeczek mowa, więc. No tak, e, to jest zamrożone. Dokładnie, nie wiem czy oni po prostu nie, nie, nie schowali wszystkich magazynów dostępnych, jakie tam fabryki jeszcze im tutaj zrobili, te pałeczki i czekają na bundle właśnie z e, okularami, z pałeczkami, żeby, no właśnie, żeby właśnie, to pchać bo to, wszystko. Bo to tak może, też może dokładnie, być. Bo to, dokładnie, to może być razem sprzedawane ogólnie. Bo na pewno tak będzie. No, to, to, to jest, jest ciekawe. No wszystkiego tego dowiemy się. Ale mi się okresu. bardzo no? podoba właśnie to, co Rafał powiedział, że już okulary są już gotowe i, i, i czekają tylko na gry, bo widać, że jakąś tam powiedzmy naukę wynieśli z poprzedniego właśnie ich super rozwiązania PlayStation Move, gdzie się pojawiło na rynku i miałeś dostępne jedną płytkę demo i trzy gry, tak? Tak naprawdę. Więc niech oni te gry robią, robią, nawet niech poczekajmy sobie pół roku dłużej, ale niech za Wejdą na rynek z tymi okularami 10-15 różnych gier, i to, to ma szansę się udać. tak? To, to chyba jest odpowiedni to, czas na technologię. ja tak się boję? Ja się boję tutaj, boję się takiej sytuacji. Yy, bo ja faktycznie kupiłem akurat PS3 świeżo po premierze muwa Dosłownie powiem więcej. Yy przy premierze od razu, jak, jak wchodziły mułwy, to one weszły do, również do sprzedaży przez playa, nie? Przez operatora, nie wiem, czy kojarzycie. Mm. Tak, tak, tak, tak, tak, I były, były jakby w salonach i na magazynach jeszcze przed premierą, prawda? I, I ja już miałem w domu właśnie przed premierą, bo brałem gdzieś tam poznajomości od kogoś z salonu. Eee, no i wiecie, no fajnie wyskoczyły pierwsze gry, jakieś tam no flagowe sport champions, naprawdę no fajnym Fajne były to tytuły, tylko że to wszystko było to wszystko były gry na zasadzie jakiejś tam powtarzalności, tak? Trenuj, trenuj, ale cały czas napierdzielaj tą paletką w ping-ponga choćbyś, no nie wiem co, no i tam nic nowego się nie wydarzy, wiesz? Zero fabuły, po prostu takie typowo zręcznościowe, tak? Tak jak wszystkie te gry ruchowe, taneczne i tak dalej. Tutaj, wiesz, praktycznie nie było żadnej yy, żadnej historii, w żadnej grze, yy, żadnego wykorzystania tam, wiesz, no, no nie będę mówił o jakichś tam próbach, które próbowali zrobić, że możesz yy, sobie wstrzelankę, jaką się w PP, mówię no bo to jednak nie sprawdzało się i praktycznie wszystkie gry, które wychodziły to były no na, na jedno kopyto jeżeli chodzi o to, tak? no Heavy Rain, w którym klamki otwierałeś tym mówiłem, też raczej się nie można zakwalifikować do tego żeby... Nie wiem, to, takie gry to była totalna porażka, pomyłka, to, to, to nie powinno się Dokładnie. zdarzyć Dokładnie. No dziwne... Jedynie chyba najbardziej, najbardziej gdzie to sterowanie się e, odniosło w jakiś sposób do fabuły to było to sorcery, tak? Bo z jednej strony faktycznie tak, jest takie postacią e, kierowałeś dokładnie. Natomiast e, co oni teraz zrobią z Morfeuszem, tak? Tutaj no jednak w, w jakiś sposób wchodzi to na wyższy poziom, niejako byłaby to e, no, ciekawe kiedy będzie premiera, no, czy wyprzedzą czy innych, czy nie, no, ale to wychodziłoby, że to będzie pierwsza premiera. Pierwsze tytuły tak oficjalne, które na to wyjdą. No i teraz co będzie przygotowane? Czy znowu dostaniemy komplet kurwa golfa, kręgli i innych dupereli, tyle że będziesz mógł się porozglądać po tym zastranym polu? Czy dostaniesz wreszcie jakąś, wiesz, porządną grę z cyklu AA, przygodówkę, gdzie, gdzie naprawdę się w nią wkręcisz? Nie? I... nie, ja myślę, że oni kierują się teraz do dwóch targetów. Wiesz, oni do, do graczy, którzy kumają o co chodzi, i oni będą to kupować na premierę w ciemno, a druga kategoria to będą właśnie tacy ludzie, którzy chcą poznać nowe technologie i dla nich będą gry w stylu coś jak Ethan Carter albo, albo EveryBank to the Tak że po prostu za dużo tam nie robisz tylko chodzisz i się oglądasz. A takie, taką ciekawą jedną rzecz wam powiem bo e, technologia ta cała ruchowa to praktycznie umarło. tak I, i, I bardzo śmieszna sprawa jest że co chwilę wszyscy którzy, którzy kupują nowe konsole u mnie to pytają się w większości to są powiedzmy rodzice. tak Pytają się gdzie są, gdzie są te gry ruchowe. Tak? Kiedy one będą. Przecież dzieciaki nie mają w co grać. No to jest bardzo Fajne. No i mniejsza z tym, co... Na No co. tak, ale tylko, tego nie ma, nie ma tego w sklepach i ja się dziwię Sony i Microsoftowi Fakt, faktem, że to są za duże pieniądze w tą technologię, a powiedzmy zysk taki aż nie do końca duży jakby chcieli, ale kurczę nadal są ludzie, którzy, którzy chcą to kupować. To nie jest jeden, dwóch ludzi, tylko naprawdę. Ale, ale o czym ty mówisz? O jakich pieniądzach? Przecież oni już to wynaleźli, teraz wystarczy to dostarczyć do magazynu. No tak, ale chodzi mi o te gry. że Chodzi że, mi o nowe gry na PlayStation 4 i tak. na Xboxa One, gdzie masz Kinecta, a nie ma gier. Na Kinecta jest, są cztery jest... gry. Przecież tutaj, no dobrze, ale tutaj w większości wygrywają gry taneczne, gdzie bierzesz dokładnie tą samą mechanikę, tylko dogrywasz nowe utwory i tutaj niczego więcej nie potrzeba. Więc mnie się też Magda pyta. Mówi, no dobra, no ale nie kupuj komputera, kup PlayStation, bo ja chcę muwa. No ale wiesz, że na czwórkę nie ma żadnych gier. Jak to? No, no tak to. Aha, no to kupimy trójkę. No dobra. No wiesz, też, też chcę w to grać, nie? No i... wystarczy. No właśnie, umy, no dlatego właśnie, że piosenki, są... Jedna płyta i dziękuję, nie? Są ludzie, którzy chcą, chcą te gry ruchowe, a oni im nie... Nie robią, nie robią tych, no po prostu zrzucili całkowicie tę te, te, te, te, te technologię ruchową, po prostu zrzucili w szary kąt i tyle. no To jest dla mnie niesamowite. Mm, tak, słuchajcie, ale mimo wszystko Morpheus będzie miał większe pole e, manewru, większe możliwości, więc no to tak łatwo nie spieprzą. Zresztą wydaje mi się, że implementacja te, tego urządzenia do jakiejkolwiek gry e, FPS, FPP e, z pierwszej osoby będzie prosta, więc będzie to można sobie założyć i grać w jakiegokolwiek kola czy Battlefield'a chcemy. Więc to, tak. No i, więc... no, i, no i macie pewność, że jak tylko się pojawi na rynku Morfeusz, no to będzie relacja w naszym podcaście. Tak, tak, bo Tomek będzie miał z pierwszej ręki. Właśnie, Tomku, wydaje, wydaje ci się, że kupisz to na premierę? Oczywiście. Y w tym a... momencie ale niezależnie od tego, ile to będzie kosztowało, w sumie kogo ja się pytał, masz wszystkie konsole, e, w synami miałeś. E, no dobra, e, ok, nie, bo, bo jestem ciekaw, jaka cena mogła być za to zaporowa, 1000, 1000 zł to jest chyba jeszcze w miarę ok, nie? To ma wystartować teoretycznie takie przecieki, plotki słyszałem, e, około 1500-1400, coś takiego, taka kwota ma być, tylko nie wiem, czy to mają być samo okulary z pałeczkami, czy kompletny zestaw, przez to samo okulary, ale myślę, że to będzie ten przedział cenowy, tak, jeżeli wystartują 1000 zł za taki zestaw, no to, to, to, ale to nie, będzie, ja jestem jest napalony na VR, to ja to w... chcę. Tak jak masz wypasioną kierownicę za podobne pieniądze dla kogoś, kto się chce bawić w wyścigi, tak samo nie, no tutaj tak, dla kogoś, sobie, tak. kto ma FPP, będzie sobie hełm kupował, nie? Szczególnie, że to ma dużo, dużo większe zastosowanie. No na pewno. No. no wiadomo, że cena też wzrośnie, jak doliczysz do tego kamerę do PlayStation i pałeczki, które też pewnie będą wymagane, nie? No to już trzeba liczyć 5 stówek dodatkowo. No no tak. Ale ciekawe, jak będą w pełni działały te, te stare pałeczki, bo one chyba działają, nie? To są, to są same, te stare, to, to, to z tego co widać się. na tych wszystkich filmikach, to jest stary PlayStation Move, nie? To ja podejrzewam, słuchajcie. Podejrzewam, że oni mogli je wycofać z rynku, żeby się rynek nie nasycił wiecie, na, na, na tym wszystkim, żeby potem tych używanych po prostu różdżek nie kupować, bo ja teraz teoretycznie mógłbym sprzedać je po 50 zł, i, bo nie są mi do niczego potrzebne, ale skoro, skoro wiem, że będą zaraz na PS4 odpalane nie, za, za chwilę, no to ich wartość wzrośnie, a były momenty, że nie było ich gdzie kupić, bo jednak oni tak trochę słabo się przygotowali ilościowo na magazynie. E, dobra, słuchajcie, więc myślę, że ten temat będziemy pomału kończyć. E, tak, ja jeszcze chciałem zobaczyć sobie, ile PlayStation Move kosztuje na Allegro, ale widzę, że około 200. Nie, nawet mniej. E, więc nie ma jakiejś zaporowej ceny, więc można spokojnie jeszcze kupić, jakby ktoś chciał. E, dobra, słuchajcie, jedziemy do sprzedaży. Sprzedaż w tym tygodniu jest stosunkowo dziwna. Mogłem nawet powiedzieć, że wszystko tak jakby wraca do normy. E, nic się wielkiego nie wydarzyło chociaż się nie wydarzy, ja czekam na tego anti-downa, e, to wydaje się fajne to wydaje się na, naprawdę A, fajne, ale jeszcze Krys tego nie ma Krystianie, jak się nie wydarzyło no proszę cię, golf zniknął z rozpiski tak, to jest golf, duże no, Tak, ja zapomniałem o tym golfie, wiesz co ja w ogóle nie wiem jak ludzie mogli to kupić ale dajmy na to, że, że ktoś był taki, kto kupił no to, no, no, to faktycznie nie, nie ma go no dobra, e, to może z nią polecę pierwsze miejsce, e, LEGO Jurassic World e, drugie GTA 5, trzecie, Elder Scrolls Online E, czwarty, czwarty jest Batman, piąta jest FIFA, e, szóste miejsce ma Rare Replay, no, tylko na Xboxa One, e, siódmy to jest ostatni Battlefield Hardline e, ósmy i dziewiąte, standardowo chyba są te miejsca, to jest Minecraft, na Xboxa kolejny PS4, no i ostatnia polska produkcja Dying Light e, słuchajcie e, no Lego, Lego Lego, Lego e, ja słyszałem, że te Lego jest dobre e, Tomek, ogrywałeś? Nie, nie, nie widziałeś jeszcze, w ogóle te Lego? Jeszcze nie grałem, ale, ale bawiłem się chwilkę i no to jest kolejne Lego, fajne Lego. No mało jest gier dla dzieciaków, pewnie dlatego jest pierwsze miejsce, wszyscy to kupują, plus film wyszedł, więc no to jest jasna sprawa. Nie? No tak, tak, tak. tak. E, oczywiście GTA, GTA tutaj i, i w sumie ten Elder Scrolls się fajnie utrzymuje. E, trzecie miejsce, więc e, może tam się cały czas coś dziać, może są aktualizacje i w sumie ten świat żyje. Może, może ta produkcja tak szybko nie umrze, tak jak jej wszyscy e, wróżyli, e, więc spoko, czwarte miejsce Batman, ja jeszcze w niego cisnę, więc e, fajnie, że tu jest, e, faktycznie nie ma tego golfa, ja myślę, że już chyba za, za tydzień, za półtora tygodnia powinien się już pojawić właśnie Until Dawn. E, jestem ciekaw, jestem ciekaw tej produkcji, bo bardzo mi się podoba, i, i fajnie wygląda i być może będzie bardzo dobrze że opowiedzianą historią. FIFA 15, słuchaj, no FIFA 15 za, do, za miesiąc i tydzień wychodzi FIFA 16, a to gówno ma jeszcze piąte miejsce w sprzedaży w UK. LOL, no po prostu ja tego nie rozumiem, to cały rok będzie na tej liście. Zobacz, że Call of Duty już nie ma. No, dobra, to tyle. Słuchajcie, to tyle ze sprzedaży, więc lecimy do tematu głównego, tematu głównego, czyli naszego Gamescomu. Eee, dobra, więc będziemy rozwalać po kolei gry, więc ja teraz z mówiłem, więc oddaję Tobie głos, co Cię tam najbardziej urzekło. A, co mi urzekło? No... Powiem szczerze, że z całej konferencji Gamescoma najbardziej w pamięci mi utkwiły, utkwiła w ogóle konferencja Microsoftu. I, poczekaj, i... poczekam, jak poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zanim Ci powiem czemu. Utkwiła Ci dlatego, bo było bardzo mało tych konferencji i były bardzo słabe i faktycznie jeżeli ktoś co, jak, w jakikolwiek za, sposób zaskoczył, to tylko Microsoft. Sony nawet nie miała swojej konferencji z tego No Ale strony. to jest chyba pierwszy raz, kiedy Sony o, tak można powiedzieć olało Gamescoma. Olało. Czy, czy było jeszcze mm. kiedyś takie coś w eee, Nie wiem nie dam ręki, wydaje mi się, że w zeszłym roku też nie mieli, ale tego nie wiem do końca. Znaczy się o, nie to, że olali, bo oni na, na targach byli, tak? Tylko, że po tak, prostu oni, nie mieli byli, tak, tak, Tak, tak, tak, tak. To wydaje mi się, że w zeszłym roku była identyczna sytuacja. No, tak i się wydaje, ale dobra, chodzi, to, to mniejsza o to. No. Jeżeli chodzi o to, co mnie najbardziej właśnie zaszokowało, to był Quantum Break, bo szczerze się przyznam do momentu, jak tego nie zobaczyłem na, na, na Gamescomie, to tak podchodziłem do tej gry, a kolejny Max Payne, kolejny Alan Wake, Anal Wake, powiedziałem tak? <laughs> Alan Wake, Alan Wake, no to podchodziłem do tej gry tak na kolejny szuterek, fajny, ale po tym, co zobaczyłem, po tym gameplayu, no to po prostu szczęka w dół do podłogi i, i, i Czekam, czekam, na tę grę, no, jakbym mógł w paru słowach opisać moje wrażenie, no to to była epickość, filmowość, efekty, manipulacja czasem i, i jakim cudem to Xbox pociąga w takim stylu, jak to wygląda. Nie wiem, Krysten czy czy, czy czy to widziałeś, ale cały ten gameplay, to jak postać się porusza, jakie tam efekty są, jak, jak fizyka obiektów, które trafiają, kulki, jak to wszystko wygląda, plus... Walka, walka też jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiona i to, co mogliśmy zobaczyć na tym gameplayu, filmiku, to pokazywali właśnie manipulację czasem, jak się zmienia wszystko do, dookoła nas. Była tam taka scena, gdzie główny bohater chodził sobie po takim hangarze, gdzie właśnie stworzyli maszynę czasu i powiedzmy w takim efekcie tilt-shift, time-lapse, time time, time, time lapse, jak jak to wszystko powiedzmy z, przyspieszonym tempie e, przeskakiwało w czasie, tak? Pojawiły się jakieś stelaże, pojawiła się maszyna, ludzie wychodzili, wchodzili. No, jak, na, na mnie to zrobiło naprawdę piorunujące wrażenie i bardzo fajne takie skojarzenie od razu mi się nasunęło z taką grą jak Singularity. Bardzo stara gierka na PlayStation 3 i no, Kojarzę, kojarzę, kojarzę. I, uh -huh. I coś mi leci w tym klimat. No, ja czekam na tą grę teraz na każdy możliwy filmik, gameplay, bo no, ta gierka będzie naprawdę czymś, czymś fajnym na, na, na Xboxie. Nie wiem, czy nawet nie będzie ważniejszą grą niż Tomb Raider, tak jak to wyjdzie. Ja właśnie sobie pomyślałem, że nie wiem, czy nie będzie ważniejszą grą niż Uncharted dla PS4, bo powiem Ci, że Quantum Break zrobiło na mnie osobiście, na mnie, zrobiło większe wrażenie niż ostat... najnowszy Uncharted, który wychodzi. No bo dziwo, to jest coś nowego, tak? No, fakt, tak, faktem, tak. To jest kolejna no, no strzelanina, no. No, ale, ale jednak podchodzi... Inne... Nie było. No właśnie... To jest, kurczę, no genialnie to wygląda, bo to widać, że to będzie miało elementy fabuły, elementy zręcznościowe, elementy logiczne, jakieś tam puzzle będą, no, będzie trzeba strzelać, będzie trzeba trochę, no może być naprawdę epicka gra jak dla mnie, tak? To będzie temat, który trzeba obserwować naprawdę, bo możemy się zdziwić wszyscy. A, dobra, więc słuchajcie drodzy słuchacze Quantum Break, użytkownicy Xbox One, e, no niech uważają na tą gierkę, bo szykuję się do dobry szpil, e, to lecimy u mnie słuchajcie o, ja pojadę po kolei Mad Max słuchajcie no Mad Max no to już praktycznie wiemy wszystko on już zaraz wychodzi nie wiem czy nie we wrześniu nie mam e, e, on zaraz po, po Metal Solid wychodzi czyli, po czyli... właśnie miałem wrażenie że we wrześniu tak czy siak, słuchajcie, to będzie dobra gra. To naprawdę będzie dobra gra i, i ja już po tym gameplayu właśnie teraz sobie na gamescomierz takim dłuższym, dłuższym, dłuższym. E, podobało mi się to, podobało mi się to, chociaż te pustkowie tam, no puste to wszystko jest, tak? No wiadomo, pustynia, chociaż w filmie było stosunkowo podobnie, e, ale jednak ma to coś w sobie, bardzo ładnie wygląda i ten gameplay na, na, naprawdę mi się podobał. No To takie no dla mnie to jest taki no, film, no po prostu film oglądałem też Mad Maxa i no super, su, super film był bardzo dobry i wydaje mi się, że gra też będzie bardzo dobra e, bardzo mi to przypomina Borderlandsy tylko, że w, nie, nie kreskówkowe, tylko w normalnych kolorach i po prostu e, zajebiste tak powiem no Widzieliście? Rafa, wiem, że Ty się interesowałeś tym tytułem. Trochę. Tego, tego nie obejrzałem trailera. Ale nie, nie, nie, ale, ale... No to, bo na tym trailerze nic wielkiego się nie wydarzyło. Po prostu otworzyli inną część mapy i pokazali inne możliwości, ale w sumie wszystko jest to samo. Tam z tego, co zwróciłem, walka będzie bardzo bo przypominała to, co znamy z Batmanów i e, z Shadow of Mordor, czyli klepanie, klepanie i te kontry e, no nie no, ta bardzo walka do... wychodziła bardzo płynnie, tak, to, tak, to, ta to walka wychodziła bardzo tytułu, płynnie tytuł, na który czekam tak, tak, i to samo było też w Batmanie i to fajnie wychodziło e, no ciekawe, ciekawe, no, bardzo mocno się zastanawiam nad tym tytułem ale najgorsze jest to, że wychodzi tyle G do końca tego roku, że ja nie mam czasu wybrać to co bym chciał, a jeszcze Mad Max ma otwarty świat, więc już sobie wyobrażam miliony dodatkowych rzeczy do zrobienia dobra, więc ja tylko chciałem o tym Mad Maxie tak tylko, że, że, że ten trailer jeszcze bardziej mnie do tego przekonał, więc Tomku co tam jeszcze ciekawego masz? Ja mam ciekawą rzecz, bo tak się zachwycałem nad Quantum Break, to teraz troszeczkę polecę po jednym tytule, na który czekałem i się bardzo, bardzo zawiodłem na tym, co zobaczyłem, a mianowicie chodzi o Homefront Revolution. Ogólnie i tak trzeba przybić brawa, że ta gra się pojawi, bo no, powiedzmy sobie, ciężką, ciężką ścieżkę miała, od, od, od, momentu ogłoszenia pierwszej części, no to tam się działy, niezłe zawirowania, zmienianie studii i te inne sprawy, no ale w końcu pokazali gameplay i jak pierwszy trailer pokazali, no to bo coś klimatycznego, tak? Jakieś jednostki komadosów w stylu Deus Exa, czy, czy z pomieszane z Killzone Shadowfall takim klimatem, w do futurystycznych bijali się powiedzmy domów I, i, i widać było tam ciężki klimat, jakąś tam akcję mniej więcej w naszych czasach, ale, ale bardzo mi to, za, za ładnie mi to wyglądało. I tak myślę, kurczę, to jest jakieś, jakieś CGI zrobione, jakiś to jest tylko zwykły render. No i się nie pomyliłem, bo pokazali pokazali kurczę grę i, i, i nie wygląda to za fajnie, jest to zwykły, zwykły, zwykłe strzelanie na pieszej osoby. Jesteśmy po prostu rebeliantami, takie walczymy z partyzantami, walczymy, walczymy z okupantami. I kurczę. To jest, mi się wydaje, że ta gra to jest połączenie wszystkich możliwych pomysłów ze wszystkich gier, jakie, jakie do tej pory się pojawiły. Bo na przykład jest tam kustomizacja, modyfikacja broni. I ona wygląda z żywcem wyrwana z serii Crisis. No po prostu te same filtry, podświetlenia elementów, w czasie rzeczywistym zmieniamy celowniki. No po prostu wygląda to jeden do jednego jak w Crisisie, tak? Eee, powiedzmy dalej jest tam taka scena, gdzie pokazują, jak odbijamy, odbijamy jakiś tam, powiedzmy, hangar, i, i wygląda to żywcem wzięte, jak się odbijało posterunki w Far Cry trzecim i, i czwartym. No, po prostu kamera dynamiczna, która obkręcała się do oka obiektu, pokazując nam co bardziej ciekawsze elementy, powiedzmy sobie, otoczenia. No, wyglądało, jakby Wam pokazał ten filming, to byście powiedzieli na pierwszy, na pierwszy rzut oka, że to jest po prostu jakiś nowy Far Cry, tak? Eee, i no skurcze, jeżeli chodzi o grafikę, no to, to to jest średni poziom tych gier, które są dostępne w tym momencie na tej generacji. I powiedzmy sobie tak, na pewno będzie ciekawy klimat, na pewno będzie ciekawa fabuła, ale boję się, że to będzie zlepek takich pomysłów wziętych od wszystkich możliwych gier i, i, i to będzie taka jedna wielka papka. No nic, ja trzymam kciuki, mi się udało, bo jest to ciekawa marka i... Ale jestem trochę zawiedziony. Nie, nie wiem, widzieliście gameplaya, bo... bo... E, nie, nie, no, znaczy ja nie widziałem, e, grałem troszeczkę w pierwszą część ogólnie i, i, i wiemy jakiego typu są to klimaty. Mnie tylko zastanawia ten tytuł, bo ja pamiętam, że oni mieli strasznie e, straszny problem z tym tytułem, bo ten tytuł należał do THQ, nie wiem czy pamiętacie taką markę, musicie ją pamiętać. I ona później przeszła do innego studia, i później straszne zawirowania ogólnie było z tą marką. Suma summarum to robi Deep Silver, mało znane studio, ale, ale, właśnie interesuje mnie ten tytuł, bo będzie robiony na kraje engine i ja bardzo lubię ten silnik, i chciałbym zobaczyć, jak ta gra będzie wyglądała właśnie w momencie, kiedy wyjdzie, bo. E, dla mnie Crisis był dosyć ładną grą e, i w sumie ten silnik nie był jakoś tak mocno wy, wykorzystywany bo, bo, bo jest trudny do tworzenia i właśnie jestem ciekaw jak ten homefront sobie z tym, z tym poradzi, wiem, że Sniper chyba ostatni albo ten najnowszy, ten najnowszy albo ostatni kurczę, już nie pamiętam, ale, ale ten, ta, ta polska gra też była na tym indzinie. i wiem, że, a to chyba ta co była ostatnia i też całkiem nieźle to wyglądało jestem ciekaw jak ta gra będzie wyglądała ale jeżeli chodzi o gameplay no to myślę, że, że musi, na, musi naprawdę czymś do siebie przyciągnąć, no Call of Duty mamy, więc e, bar bardziej mi ona pasuje do Metro, z tym, że w Metro trzeba było bardziej kombinować ale a tu chyba po prostu będzie shooter no, to tyle e, to tyle ode mnie e, pamiętaj Tomku, że mieliśmy bardzo dużo e, słabych e, shooterów e, takich e, że tak powiem klasy B Jakiegoś Preja pamiętam, że mieliśmy. Ja nie ale Prey był bardzo fajny. Tu się no, ale to, powiem, ale, no dobrze, no ale to też by taki shooter, taki, takiej drugiej klasy, że tak powiem, tak. E, może by, by był fajny, ale nie powiem ci, jaką miał sprzedaż. Czy jakiś. E, e, no Red Faction akurat był fajny. Dajmy na to. Ale wiem, że na przykład ostatnia część Soldier of Fortune. Przecież to w wszędzie 4 czy 5, a jechała na Marce i też było. Ale no przecież to nie dało się grać, tylko było fajne, że strzelasz do kolana i, i noga odpada, tak? No właśnie. No, no, no, to, to doskonale to pamiętam, no ale chodzi o to, że to home front chyba będzie celowało w taką, e, w niższy target. To będzie e, tańsza gra wydaje mi się i po prostu sprzedajmy sprzedaj się, dajmy na to 400 tysięcy i super i oni, i oni swoje zarobią bardziej wydaje mi się, że to będzie coś takiego dlatego ta gra nie będzie jakąś super dopracowana czy świetna nie ma dużego budżetu po prostu muszą, mają jakiś tam niższy target i muszą go zrobić no, no dobrze, że, że przynajmniej coś robią z tym tak? no tak, tak, tak, oczywiście szczególnie, że no, marka może nie jest jakaś mocna, bo pierwsza, pierwsza część nie była jakaś wybitna ale, ale fajnie, że to ciągną może kiedyś się uda im się wyciągnąć z tego coś fajnego Dobra, więc słuchajcie, jedziemy do kolejnej gry. Ty mówiłeś o tym home froncie, więc no to jedziemy po kolei. Need for Speed. Dobry, eee, nie. Słuchajcie, nie. Oh, for no, Rafał, ja Rafał. Do, dobrze, Rafał, to, to typa jest o Need for Speedzie. Ej, słuchajcie, każdym kolejnym materiałem wypuszczonym o tej grze po prostu jestem coraz bardziej zajerany. To naprawdę wygląda fantastycznie graficznie. Tak jest... i muszę zwrócić Tobie Rafał Honor, bo tam kamery chyba albo tą co pół, pół ekranu zasłaniała podczas zakrętu, jak samochód bokiem stawał chyba albo ją zmienili, albo wyłączyli, bo nie widziałem tego. Chyba... Wiesz co, raz że, raz, że trochę to chyba poprawili, ale dwa, że bardzo duża część materiału teraz jest puszczona z, z maski, tudzież ze zderzaka i wtedy tego efektu nie ma. A ja wam, ja wam tylko, ja tylko dopowiem o tym efekcie. Słuchajcie, ten efekt można wyłączyć, więc możecie tak mieć, ale nie musicie, więc no, po prostu to jeżeli jest, to coś takiego jest, jest, widziałeś, jest to, to było wyłączone po prostu. No, I, ale... to... I powiem wam tak, graficznie wygląda to, to bombowo, no faktycznie czuć tego tutaj yy, jakąś tam spuściznę undergrounda, tak, ten, ten efekt nocnego miasta taki yy, trochę trochę mokra, no, strasznie błyszcząca zresztą nawierzchnia, ja nie wiem jak oni sobie wyobrażają, że tymi autami się jeździ po 200 na godzinę po mokrym asfalcie, no ale spoko. Ale patrząc, patrząc na takie pocinanie po mieście i fajnie światła się odbijają, wiecie, od, od jezdni, wygląda to prawie jak no, naturalnie, tak? no, bo, bo mało które z, z gier, które mają taką dobrą grafikę, yy, decydują się właśnie no, umieścić jakby akcję w mieście, a nie na torze w taki sposób, zwłaszcza, zwłaszcza w nocy. Ale zwróćcie uwagę, że nie ma w ogóle efektu, oświetlania znaków. Przecież jeżeli się jedzie po drodze, to to co najbardziej widzisz, to są z każdej strony jaskrawe znaki, które Ci się odbijają od świateł, a tutaj cały czas jedziesz, masz tak samo ciemno. I dziwi mnie, że tego nie zaimplementowali, bo to już byłby komplet, to już by wyglądało w 100% naturalnie. Ale, Ale poza wiesz co tym... Ci powiem... I powiem Ci, tak właśnie mówisz o kolorach i, i bardzo mi się podoba to właśnie, że oni nie poszli w taką cukierkowość, neonowość. Także widać, że tam się troszeczkę rzeczy świeci. Neony, odbłyski, wszystko fajnie, ale... To jest takie jaskrawe, nie? Dokładnie. Wygląda ale... to kurczę realistycznie. Eee... I to się strasznie podoba. Okej, okay. zobaczycie jak, jak będzie tuning samochodów, jak każdy sobie zrobi jakieś te spoilery kolorowe i będziecie grali online z dwunastoma, bo zobaczycie... Będziecie po prostu jechali łańcuszkiem choinkowym za wszystkich Zobaczycie, Nie no, że tak no, no są neony, tutaj nawet widać, jak można, wiesz, w grilla od Mustanga wsadzić trójkątne neony wokół, wokół tam światełek chyba halogenów, które on tam ma, tak? Więc tutaj będzie spore pole do popisu ale woda na mokry, bo tu jeździmy po wodzie nie? i potem mamy mokry samochód postawiony w garażu, gdzie nie tylko karoseria ale też i koła są całe wiecie, zbryzgane wodą, no wygląda to po prostu super realistycznie rzuciły mi się jeszcze w oczy takie efekty, że na przykład lecimy prosto po jakiejś drodze, a, a gdzieś tam w oddali powiedzmy świeci się jakiś neon nad no gdzieś tam nad jakimś tam sklepem, nie? Odbija się w ziemi pod spodem, a w momencie znaczy w asfalcie przed tobą, a w momencie kiedy ty się zbliżasz no to wiadomo, że to odbicie się porusza po tym asfalcie, nie? Patrzysz na nieco innej perspektywy i ono pracuje, widać, że po prostu odbija się w każdym momencie od innego asfaltu, od bardziej, nie wiem, chropowatego, pomarszczonego i, i, i ten refleks cały czas pracuje, to, to wiesz, nie ma tego punktu świetlnego takiego sztucznego, gładkiego, tylko to niesamowicie podkreśla podkręca jakby takie, takie realistyczne odczucia. nie no Bardzo bardzo mi się podoba grafika. No, myślę, że model jazdy no, będzie do dopracowania. No, da się lubić. No właśnie o tym modelu chciałem powiedzieć, bo e, kompletnie mi nie podchodzi ten model. Jak widzę, Rafał, co oni tam robią, e, z jaką łatwością to wszystko robią, to nie do końca mi się to podoba. Jednak e, no to jest kompletnie no typowa, ale o których ujęciach arcade. mówisz. No jest, jest arkate, eee, ale no, mówisz o ujęciach no tak, z, ale... zderzaka, bo wiesz, bo na zderzaku to nie wygląda tak tragicznie, jak patrzysz za. Nie, nie, nie. nie. Ja, znaczy, tam, tam widziałem jakiś po prostu taki drift, ale na, na większym terenie. I, I powiem Ci, ono chyba w, w kółko po takim kwadracie jakby jeździł, albo po, po dużym prostokącie. W sensie, że jechał długo prosto, w prawo, długo prosto, w prawo i tak mhm, cały czas m -m. w prawo, w prawo. Ja I dostu... powiem Ci, że, że, to, że to za łatwo wszystko wychodziło, że to było proste, że, że no właśnie ta, ta fizyka to tam nie, nie istnieje za bardzo. Ja wiem, że ona tam nie musiała znaczy... tak bardzo istnieć, ale... Jest, ten, na jakimś model... stopniu na pewno jest, no, bo, tak, bo, tak, bo, jest bo ja przyglądam no. się, wiesz, przyglądałem się dosyć dokładnie, jak, jak się auta zachowują, wiesz, przy wchodzeniu w zakręty, no to to w sumie jest chyba najważniejsze. No, nie da się zobaczyć tego, wiesz, na kamerze jakiś tam za, za auta, ale wiesz, jeżeli auto wchodzi w zakręt i w pierwszym momencie skręca ostro, ale po chwili, wiesz, już przód wyjeżdża z powrotem na zewnątrz, bo, bo ktoś za ostro nie i pod sterowność łapie, to, to jest dobry znak. Że to nie jest hmm. tylko na każdym rogu, wiesz, driftem pójście, nie? Więc myślę, że będzie do uratowania. Na pewno jeszcze kwestia wyregulowania sobie pod siebie, wiesz, ustawień, tam jakichś tych wspomagaczy, ale myślę, że będzie można w to jeździć na pewno ciekawiej i lepiej niż, niż w jakieś te, wiecie, hotperszyty, co, co się tylko po trasach śmiga. Ej, to było akurat fajne. Na przykład jazdy to może. Z modelem nie. jazdy to może być taka sprawa, że wiecie, no będą stokowe samochody, będą tunigowane samochody, będą jakieś tam ultra, po prostu jakieś zrobione samochody i, i może się różnić ta fizyka, tak? bo lekkie auto będzie inaczej się zachowywać w zakręcie niż po prostu z salonu wyjechane, e, ciężkie auto, nie? więc więc tu może być też ta kwestia, że powiedzmy, żeby ten gameplay był widowiskowy dla tych ludzi, którzy oni będą w to grali i po prostu podsunęli im takie naj, najlżejsze, najszybsze auta. Nie? Jak, jak pójdą w tą stronę, no to może być ok Myślę, że oni tym Need for Speedem wjadą na dobry tor nie? w końcu i, i, i wyjdą na prostą, bo, bo bardzo mi się podoba ten Need for Speed. Mimo wszystko coś z tego kurczę będzie, wiecie? Dla Czyli... mnie, dla mnie no, rzeczą, no, no. która musi się tam pojawić i mam nadzieję, że, że tego nie zmarnują, bo zrobili to już wcześniej, więc wiem, że są do tego zdolni, bo tak było... Między innymi w Moswanted, pierwszym jeszcze tym starym, że odpowiednio mocne auto, przy wyłączonych tam systemach wspomagających, będzie mogło wież, pójść driftem od samego rzucenia bokiem dodania gazu w odpowiednim momencie, nie? Będzie, będzie mogło wejść w poślizg, tak jak być powinno, no bo bądź co bądź tam jest, wiesz, po, po 400, 500 czy 600 koni te fury będą miały, więc. Powinny być jak najbardziej zdolne do czegoś takiego i, i to wtedy będzie już dobrze. No bo wchodzenie, wiesz, w, w, w, za każdym razem, jak ja to mówię, z pacją naręcznym, to... Średnio. średnio to będzie średnio, oznaczało, średnio. że to będzie zwykły arcade. I właśnie, I właśnie tego się obawiam. Eee, mam nadzieję, że będzie ten tryb. On chyba nazywał się Drag, z tego co pamiętam że jechało się po prostej drodze i to i trzeba było sobie tam zmieniać te biegi i walić te nitro, to mi się bardzo podobało. Eee, dużo możliwości tuningu. no to chyba wszyscy widzieliśmy na filmikach, że naprawdę można tam robić kosmiczne rzeczy. Eee, ja jeszcze eee, chciałem powiedzieć o tym, że tak, ta, ta grafika Wam się podoba i to wszystko, eee, no i oczywiście... Trzeba pamiętać, że żeby pograć w Need for Speed'a trzeba mieć internet, bo bez internetu się nie pogra. Ta gra potrzebuje internet, żeby w ogóle móc w nią grać. E, więc to jest taki pierwszy chyba eksperyment Electronic Arts. Zobaczymy co z tego będzie. E, no, w sumie czekamy. Wy czekacie, ja trochę mniej, e, bo po prostu to taki Underground 3. Undergroundy były w porządku, ale, ale, ale w sumie... No, zobaczymy. Ja, ja jednak wolę Bernauty. Ale skoro. widać, że dobrze zrobiła przerwa od kolejnych co roku Need for Speedu, że jednak mm -hmm. ludzie zatęsknili się i to do do dobre posunięcie z ich strony. No, dobra. Bo... dobra. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Akurat ja, ja tego nie zauważyłem, bo tak bardzo się nie przyglądałem, ale już bardzo sporo osób narzeka na sztuczną inteligencję policjantów, więc zobaczymy, co z tego będzie. Podobno robią straszne babole ale to jeszcze do z tego co wiem do listopada mają sporo czasu więc może jeszcze to naprawiam dobra, jedziemy z kolejnymi grami Tomku, teraz Ty, to była moja gra no jak jesteśmy przy wyścigowych gierkach to trzeba powiedzieć o Forzie 6. no i co, No Forza jak Forza tak? no to tu nie ma w ogóle co, co więcej o tym gadać ci co grają w Forze wiedzą o co chodzi wiedzą co dostaną, a ci co nie grają w Forze no to jest to Jeden z fajniejszych symulatorów, powiedzmy takich na wpół symulatorów. No próbuje iść to w symulację. I, i co się dowiedziałem powiedzmy z oglądania tej konferencji, no to to, że będzie ponad 450 samochodów, jak oni to powiedzieli, Forza Vista Cars, czyli pewnie będą to jakieś mega super modele. Zresztą w Forzie zawsze można było oglądać wszystkie modele z bliska, nie jak w Gran Turismo, gdzie, gdzie były podziały na premium i normalne jakieś samochody. tak? Ładnie to wszystko wygląda, kokpity są ładnie animowane, tak drzwi otwierane. No Widać, że tam naprawdę dopracowują najmniejsze szczegóły w tych samochodach i to jest bardzo fajne. Widać, że jest, jest, jest system, powiedzmy sobie, niszczenia, tak, system wypadków fajnie to wszystko wygląda. Można tuningować samochody, jak, jak w każdej serii. Powiedzieli też, że będzie, że, będzie, że będzie możliwość grania w 24 osoby przez multi. Dedykowane serwery będą, jeżeli chodzi o grę przez internet. To jest bardzo fajna sprawa ogólnie na konsoli Microsoftu, bo, bo no Sony to, to w tym temacie leci po Badzie, tak, że oh, po prostu wyjadacie i nic więcej, tak. I, i według mnie największą nowością i, i, i w ogóle hitem tej forzy, tak dla mnie to będzie mokra nawierzcha, czyli czyli deszcz, e, zmienne warunki pogodowe, de facto one będą ustalone na początku meczu, także nie będzie sytuacji, że podczas podczas wyścigu powiedzmy będziemy mieli e, słońce, zachmurzenie i deszcz, będzie to po prostu z góry ustalone, ale chwalą się, oni to nazywają physical based 3D puddles, że, że będą mieli e, liczone w czasie rzeczywistym każdą kałużę i ponad 145 różnych nawierzchni. To są tylko czyste cyferki, ale z tego, co widziałem na gameplayu, to rzeczywiście jak, jak, jak samochód wleciał na zakręcie w taką kałużę, to troszeczkę nim tak zachwiało. Tak Widać było, że jednak ta kałuża będzie go hamować. Zresztą jak w normalnym życiu jedziecie samochodem i wlecicie w kałużę, no to czujecie na kierownicy po prostu. Siła jest niesamowita. Wydaje się, że to jest tylko woda, a, a, a jednak to potrafi dać, dać w kość yy, auto, autom i, no kurczę, ja czekam na forze 6 w piątkę cały czas gram, to forza jest naprawdę fajną grą, nie? Oni tam akroplanning w ogóle zapowiedzieli, Dok, nie? Dokładnie, dokładnie, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, no, według tego Do, jak wiesz, powiedzieli, tutaj to tutaj powinno, będą... powinno być tak, że wiesz, że przy mniejszej prędkości auto jest w stanie, wiesz, przejechać przez tą kałużę, oczywiście poczujesz, że cię ściąga ale przy mhm. odpowiednio wysokiej fruniesz, wiesz, praktycznie nad wodą, bo opona nie jest w stanie jej odprowadzać, nie? Więc, wiesz, no dokładnie, dokładnie. Różne Więc zachowania może... powinny być od prędkości. To może fajnie namieszać, to, to, to może być coś nowego, bo, a właśnie i jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że kurczę, jak te auta, jakie tam prowadzili właśnie na filmikach, jak oglądałem, to ten asfalt nie był równy, tak było jak jak światła oświetlały, bo też będzie nowość, będzie można w nocy jeździć i jak te światła oświetlało asfalt, to było widać nierówności, to to to żałuję, że tego w każdej grze z wyścigami nie ma, bo jednak nie będziesz jechał jak na lodzie, tylko jednak będziesz czuł każdą, każdą, e, każdą dziurkę nierówność dzięki tym triggerom, co masz na Xboxie, bo tam są wibracje w tych, w tych spustach. Kurczę, może być naprawdę fajna gra. Tyle. O Fordzie nie ma co więcej gadać. Mhm. E, dobra, więc mówiliśmy o grach, o grze, które, która mi się bardzo podoba, to teraz posłuchacie o grze, która Wam się na pewno bardzo spodoba, więc FIFA i Pro. Słuchajcie, to będzie krótkie. Słuchajcie, FIFA 16, poza tymi kobietami nieszczęsnymi, w którymi suma sumasowano mi tak później nikt nie będzie grał, jak pogra parę meczyków, wchodzi ten tryb draftu do Ultimate Team. Opcja będzie polegała na tym, co jest całkiem interesujące, że będą turnieje w Ultimate w Ultimate Team, czyli osoby, które grają w FIFA, wiedzą co chodzi chodzi o te karty e, będziemy mieli tam drafta, czyli będziemy sobie wybierać spośród dajmy na to pięciu randomowych rzeczy formacje. później z pięciu randomowych e, e, zawodników e, y, graczy na różne pozycje źle, źle powiedziałem e, będziemy mieli na przykład bramkarza trzeba będzie obstawić i będziemy mieli pięciu zawodników do wyboru. I każdą pozycję będziemy mieli pięciu zawodników do wyboru i będą to bardzo silni, bardzo mocne karty, w sensie bardzo dobrze, że zawodnicy. I to wydaje się bardzo fajne, bo będzie można już zagrać pierwszy mecz jakąś zajebistą ekipą, która nam się spodoba. Oczywiście z tych randomowych kart, więc... To wydaje się bardzo fajny tryb, mi się on osobiście bardzo podoba, szczególnie że lubię Ultimate Team, tylko gorzej jeżeli ja sobie zagram już coś takiego, to nie będę chciał już powrócić do normalnego Ultimate'a i zbierać te miesiące czy tygodnie jakieś zajebiste karty, bo po prostu nie będzie mi się chciało. Dobra, więc to tyle o FIFA. więc Fifa póki co ma niewiele zmian, jak to Fifa, ale i tak oczywiście trzeba ją kupić. I Pro. Pro, słuchajcie, no pro, pro wyszło demo. Jak dobrze wiemy, Pro wyszło demo. Wyszło e, w zeszłym tygodniu. E, I powiem Wam szczerze, że przyjemnie się gra w ten tytuł. E, na pewno, na pewno co można pochwalić w Pro, to grafikę. I dla mnie osobiście ta grafika jest lepsza niż w FIFA. Może nie dużo lepsza, ale lepsza. Twarze. Cała ta mimika, super. Powiem Wam, że jak widzę jakiegoś zawodnika, no dobra, no w fifi w sumie już jesteśmy na takiej generacji, że w sumie oni i tak są podobni, i tak są podobni, ale jednak większe odzorowanie szczegółów ma przynajmniej dla mnie Pro. Co mogę powiedzieć o pro takiego, co mi się bardziej spodobało niż w Fifie? to przede wszystkim grafika, ale zachowania bramkarzy. Wkurza mnie czasami, że bramkarze w Fifie bronią takie piłki, że, że to szok i nie powinni bronić tych piłek, a jednak bronią, a w pro zawsze ci bramkarze mieli problemy i to było spowodowane tym, żeby po prostu to było bardziej realistyczne i to mi się dalej podoba i to jest dla mnie lepsze w pro. Jest jeszcze parę elementów, które są lepsze w Pro, ale to nie będę o tym mówił, bo to jest moja osobista sprawa, więc jeszcze jedna rzecz, która mi się podała bardzo w Pro, że już teraz wiemy, że najbliższe Euro 2016 będzie tylko i wyłącznie w Pro Evolution, więc nie będzie żadnej edycji FIFA, Euro czy coś takiego, nie ma takiej opcji będzie euro tylko i wyłącznie w pro a fajnie jest na czas mistrzostw pograć sobie na przykład w jakąś piłkę i pograć sobie takie euro No więc ten tryb na wyłączność kupił pro w tym roku trudno FIFA się obejdzie bez tego, ale FIFA ma wszystkie ligi praktycznie, więc wychodzi na prawie porówno dobra, to, to tyle, nie chcę więcej na ten temat mówić, tak czy siak pro mi się bardzo podobało i tak kupię FIFA, zobaczymy co z tą FIFA w tym roku Wy nie macie żadnych pytań do tego, bo wy w to nie gracie, więc po prostu jedźmy do następnej gry. Tomku, do jakiej gry? Nie wiem, myślę, że będzie fajnie powiedzieć coś o crackdownie trójce, bo to jest naprawdę bardzo niedoceniona gra. Pierwsza część była bardzo fajna, bo to był taki powiedzmy z trzeciej osoby, taki shooterek, coś a la GTA, ale bardziej nastawione na otwarty świat i destrukcję w tym otwartym świecie i właśnie stąd, jeżeli chodzi o tą destrukcję otoczenia, budynków w trójce polecieli po całości i w końcu użyli tą osławioną, magiczną chmurę tak? te wszystkie serwery, które będą prowadziły obliczenia. No gra wygląda powiedzmy sobie no średniawia, no, to nie jest nic nowego, ale co jest kapitalną sprawą, to w momencie kiedy mamy mecz przez multiplayer, przez online całe miasto możemy zrównać z ziemią. Po prostu każdy, każdy wybuch, każde zniszczenie, każdy budynek, który będzie się sypał, który będzie się rozwalał, po prostu w strzępy leciał, będzie obliczany przez te serwery Microsoftu. No. Czy, to, czy, to, czy to oznacza, tą że żeby pograć sobie w tą grę, to trzeba być stale połączonym do internetu? Tak będziesz miał na multis, No, jeżeli chcesz, dokładnie zniszczeń. Dokładnie, w singlu nie będzie tych zniszczeń okay, i to okay, jest w okay, sumie go i plus i minus, no ja się z tym bym kłócił pod tym względem, no bo tak jak sami powiedzieliście jest Need for Speed, który wymaga internetu tak, jest gra The Crew, która bez internetu nie pójdzie, jest Destiny, które bez internetu nie pójdzie, jak dla mnie mogliby to samo zrobić z krakdawną trójką eee, i, i wtedy ta destrukcja otoczenia byłaby coś ala w stylu Red Faction Gorilla albo, albo tych starych Red Faction, no po prostu robi wrażenie, robi wrażenie no jak te budynki walą się jeden na drugiego no, to jest coś niesamowitego, tylko ja jestem ciekaw jak to będzie tak naprawdę działać z tym naszym polskim internetem? Jakie będą opóźnienia? No, czy będą takie no, sytuacje na przykład, że... Naprawdę, naprawdę ten model zniszczeń tak yy, robi ci, bo kurczę, ja tak popatrzyłem na niego i wiesz, no to fajnie. Robi wrażenie, no bo jeszcze czegoś takiego nie było, nie? Żeby się tam całe miasto zawalało, wiesz, jeden budynek od drugiego, trochę efekt domina i tak dalej. No ale z drugiej strony widać ewidentnie po prostu, że budynki są złożone z klocków i to jest takie Angry Beards tylko razy tysiąc albo coś takiego. Dokładnie tak na <gry> to Taki to jest tak, efekt tak, dla mnie. Ba, dobrze dobrze elementy, mówisz. z których to jest złożone. Tyle po prostu, że zrobione na większe wow. Tak, bardzo dobrze mówisz, tylko że powiedzieli tam jedną taką małą ciekawostkę, że do każdego z tych budynków możesz się przewiercić, zrobić dziurę, wejść do środka i będziesz miał wszystko w środku teksturowane, będziesz miał wszystko wymodelowane, będą po prostu normalne w środku budynki, więc to nie jest tak jak w większości gier masz budynek czy tam jakiś obiekt w grze, który jest tylko z zewnątrz zrobiony, żeby on wyglądał, ale nie, tam będzie każdy, każdy element, wszystko będzie po prostu odzorowane, będziesz mógł się przewiercić, wejść do środka, zobaczyć i, i, i to będzie chyba siła według mnie tego całego tytułu w multi ale właśnie tu też jest ten malutki minus według mnie, no bo kurczę grasz w multi, no to nie zwracasz uwagi na otoczenie tylko na innych graczy, żeby ich jak najszybciej zabić albo coś takiego zrobić, więc no jest to ciekawy tytuł, dlatego o nim wspomina. No destrukcja i właśnie chodzi o tą całą magiczną chmurę Microsoftu, tak? W końcu zobaczymy jak to działa i, i, i dowiemy się, czy to tylko był PR-owy bullshit, czy naprawdę to, to, to ma szansę zaistnieć w grach, no bo kurczę jakbyś teraz sobie wyobraził taki świat otwarty jak w Wiedźminie, yy, gdzie chodzić postacią i możesz niszczyć wszystko, co tylko sobie, się tobie spodoba. Wyobraźcie sobie sytuację, gracie w GTA V, yy, samochód na zakręcie nie wyrobił, wpadacie w budynek, przebijacie budynek, wchodzicie do środka, no kurczę, to to na papierze jest genialne. Mhm. Tak, tak, tak, tak, tak. E, ja powiem, że ten crackdown, z tego co pamiętam, to był zapowiedziany nawet nie na tych ostatnich targach E3, tylko jeszcze wcześniejszych e, w zeszłym roku. No i pamiętam, że e, no chyba poza te, tą destrukcją otoczenia, bo tam chyba, chyba coś mówili właśnie o tej chmurze, to on kompletnie nie miał nic do zaoferowania, szczególnie że to jeszcze była opcja, że to wyszedł Infamous, który był całkiem niezły więc, yo, no crackdown był zawsze w takim innym klimacie trochę, ale, ale no nie wiem. No ja, ja jeszcze ja nawet nie mam Xboxa, więc nie mam się co jarać, ale, ale grałem w crackdowna, bo miałem go na 360 bez szału bez szału i no zobaczymy, no nie samą destrukcją otoczenia trzech żyje, tak zobaczymy jak z tym będzie, no a będzie ciężko wydaje mi się, że będzie ciężko przebić te świeże tytuły, które teraz wychodzą ale na pewno wykorzystanie chmury jest jako ciekawostka i można doświadczyć tego na własnej skórze dobra, więc słuchajcie, Crackdown 3 już niedługo jedziemy, jedziemy do Hitmana słuchajcie Hitman, Hitman o Hitmanie chciałem powiedzieć z dwóch, z dwóch względów może trzech, na pewno dwóch pierwszą rzeczą to jest to, że ta gra wygląda źle ta gra wygląda źle, ta gra wygląda tak źle że nawet nie chce mi się na nią patrzeć i się nie będę na nią patrzył myślałem, żeby ją kupić, ale, ale no, nie wygląda zbyt ciekawie Ee, cała mechanika jest fajna bo, bo, bo zabijanie po cichu zawsze bo fajne w każdych grach jest fajne i tutaj też jest fajne, ale, ale no kurczę, no, no to jest PS3 no sorry, ja mam PS4 i chcę grać w gry na PS4 ale nie kupię jej ze względu na, na to, że źle wygląda nie kupię jej ze względu na to, co oni zrobili słyszeliście w ogóle w jaki sposób ona będzie sprzedawana? to jest early access po, po, po, pod etykietą kurczę, normalnej gry, tak? Ale jak się wypierają? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie do końca chyba tak. Bo z tego co wiem, to podzielą ją na odcinki. No właśnie, no to dają wam świat. Dają wam ogromny świat, do którego będą dorzucać misje do robienia. Krótce. Znaczy, ogólnie gra ma stanowić zamkniętą całość w momencie już, kiedy ją kupujesz. A potem ma wychodzić jeszcze dodatkowy content w postaci tam iluś rozszerzeń, tak? Kolejnych misji i tak dalej. Tylko, że wciąż nie podali szczegółów, tak? Czy to będą te same misje, ale na odwrót, wiesz, na zasadzie przejść od tyłu albo na czworaka, albo bez pistoletu, yy, albo zabij kogoś na innym piętrze niż wcześniej w tym samym budynku. Yy, czy to faktycznie będą jakieś porządne nowe misje z nowymi lokacjami i, i, i wiesz, no bo to... To się nadaje do tej gry, tak? Tutaj można mogłoby się to sprawdzić. To wiesz, to, to gra, która może mieć dosyć jasną fabułę, która ją prowadzi, tak jak było gdzieś tam też w poprzednich częściach, że no, zlecenia zleceniami, ale coś tam się odkrywało, też jakąś historię, nie chyba, że już mi się pomyliło, no ale tak tak chyba było, A, ale równie dobrze, no tak nie musi być, tak, no bo płatny zabójca, no i, i co, może po prostu kolejne zlecenia, wiecie, w, będą wchodziły. Tylko, że oni wciąż nie są w stanie powiedzieć, strasznie się wybraniają, strasznie yy, twierdzą, że my was nie chcemy oszukać i tak dalej, no ale z drugiej strony nie mówią, jak to będzie. Chyba sami jeszcze do końca nie mają pomysłu i po prostu chcą wydać podstawkę, a potem zobaczą, na co ich będzie stać. No tak, tak, tak. tak. Tylko wiecie co? Ja mam po prostu wrażenie, że jak kupię sobie, dajmy na to, tego Hitmana, to ja będę miał, dajmy na to, 20% gry. Tak? I ja sobie przejdę te 20% gry, które mi zajmie, dajmy na to, nie wiem, nie, niech będą ambitni. Ten tytuł nie będzie miał multiplayera, więc ta kampania musi być w miarę długa to nie może być Call of Duty więc nawet niech to będzie te 10, 12 do 15 godzin i, i co? I zostaje mi czekać na te DLC które będą które, które tak na dobrą sprawę to nie to, że to będą dodatki tylko to raczej wygląda tak jakby to, to był normalny content w grze, że oni zrobili, dajmy na to, 80% gry i je wypuszczą, a misje sobie będą dodatkowo jeszcze robić, żeby dojść do tego, no i early access, dobrze powiedzieliście, super. O Boże. E, tak, więc bardzo mi się nie podoba ten pomysł sprzedaży tego tytułu. W związku z tym myślę, że jedyne, co zobaczy z Hitmanem, to film. Bo w film wydaje mi się bardziej ciekawy niż gra. Czy wiecie... wiecie Która film? W, film chyba już w tym roku wychodzi. Z tego co mi się wydaje. No, no. Tak, ja się dziwię tak, jednej rzeczy, kur... bo, bo no. Hitman to jest taka marka, która nie potrzebuje takich eksperymentów, żeby... żeby... No, no, też mi się tak właśnie wydawało, dokładnie. To jest, kurczę, solidna marka, to jest fajny typ gier, to, to, kurczę, nie ma innych takich gier na rynku, które mogłyby stanowić jakąś konkurencję, tak powiedzmy sobie praktycznie i mogli wydać kolejną część normalnie, z kolejną fabułą, z zajebistą grafiką, z zamkniętym, na wpół zamkniętym powiedzmy światem, gdzie byśmy się bawili i cieszyli, ale nie, oni by myślili sobie taki patent. Jedyne co mogę powiedzieć, co mi się podoba to z tego, co co zapowiedzieli, to to, że będą misje, które możemy wykonać tylko jeden raz jeżeli nam, powiedzmy, eliminacja celu się nie powiedzie, no to będzie to jednorazowa szansa, powiedzmy, na ileś dni, tak? Więc będziemy musieli się przyłożyć do tego i, i wykonać zlecenie rasa porządnie, tak? Więc to może być ciekawe, ale no, no ja się dziwię. No tak jak powiedziałem, no, to jest Hitman, to jest dobra marka i nie potrzebuję eksperymentów. Dokładnie tak. Nie wiem o co im chodzi właśnie z takimi eksperymentami. No cóż, chcą sobie sprawdzić inny proces, sposób dystrybucji. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że ludzie będą bardziej się nastawiali na cyfrę w tym tytule, żeby kupować ją cyfrowo niż na pudełkową opcję, bo ja w tym momencie kupiłem raczej cyfrę niż... Niż ją w pudełku. No ale dobra, to mniejsza to, to już taka, taka osobista sprawa. Tomku, jedziemy z Twoją kolejną grą. No kolejna gra to jest mityczny Scalebound, którego w końcu no, no, pokazali. No. To jest ten super ekskluzji Microsoftu, który miał no, zadziwić wszystkich. I powiem Wam, jak ja widzę ten tytuł. Ja ten tytuł widzę tak: to jest świat od Fantasy Star Online e, połączony z bohaterem z Devil May Cry e, z wykręconym klimatem, z bitcami na uszach i kooperacją na cztery osoby z czterema smokami. E, tam gdzieś jeszcze między, między tym wszystkim ktoś dosypał troszeczkę Final Fantasy 15 e, no i zalał to takimi Darksidersami ja to tak widzę, to jest totalny miks, który po prostu no ja miałem ochotę wyłączyć streama tej, tej konferencji w połowie, połowie tego powiedzmy sobie tak, to jest action RPG gdzie sterujemy właśnie nastolatkiem, nie wiem kto to jest ale to jest, po prostu wygląda jak Dante z Devil May Cry tego nowego no po prostu kopia jeden do jednego identycznie się zachowuje zakłada słuchawki na uszy, zaczyna bicie ze stworkami, smok mu pomaga tu, je ogniem, tam kogoś rozwali łapą, no i tyle, no nic szczególnego, kurczę, no to jest tak słabe że, że aż, aż jestem w szoku nie? widzieliście to, oglądaliście No po prostu ja jestem zdziwiony znaczy, z tego co mi się wydaje to znaczy wiesz co ja widziałem to ale nie za dużo bo to będzie z tego co wiem to ekskluzyw na Xbox One kolejny w sumie zresztą i powiem Ci szczerze że z tego co wiem z, te, z tego co widziałem to ten tytuł nie też mi się nie wydaje w żaden sposób odkrywczy, masz rację z tym i muszę się z tym zgodzić, ale bardzo mi bardzo podobała mi się tam grafika i podobno twórcy się chwalą, że będą wyciskać wszystko złana, e, co się da, więc, e, więc chciałbym zobaczyć po prostu tą grę w ruchu tak na żywo i chcę w nią pograć, ale omijają szerokim łukiem, bo no, nie jestem targetem tego to raz, a dwa, że nie wychodzi na moją konsolę, więc... E, Wcale Ci się nie dziwię, że w połowie wyłączyłeś, bo chyba te, też bym wyłączył, nawet gdybym miała tą konsolę. Zapominacie e... o jednej rzeczy, że no, no. tytuł się i tak sprzeda, dlatego że no. ludzie jest bardzo duże grono ludzi, tak samo tych, którzy lubią dinozaury, jak i tych, którzy lubią smoki. I ten smok sprzeda tą grę. Bardzo możliwe. Eee, dobra, ważne, że nie na. No, a, a jak też co kupić, to nie kupuję, dobra, eee, słuchajcie eee, kolejna rzecz, kolejna rzecz to bardzo mało eee, Divinity Original Scenes wychodzi, fajnie, że wychodzi, to jest bardzo dobry RPG, taki RPG w, w, w staroszkolnym stylu, super ale najfajniejsze jest to, że będzie można w niego sobie pograć eee, w kooperacji na jednej kanapie wiem, że na pewno dwie osoby, ale nie jest na pewno czy do czterech, bo w sumie jest tam e, e, i mo, mogą tam mieć cztery postacie, chyba widziałem cztery postacie, ale wiem, że dwie, dwie na pewno, więc super sprawa, jeżeli jesteście fanami Diablo i sobie przechodziliście razem Diablo, to możecie sobie przejść Divinity, które jest, no moim zdaniem jest ciekawszym tytułem, ze względu na bardziej rozbudowane opcje RPG, to jest bardziej RPG w RPG, a nie hack and slash, więc... E odpalcie sobie to, bo to jest jeden z ostatnich bardzo dobrych RPG-ów, które wyszły. Ja na pewno, na pewno sobie to kupię, wcześniej czy później. A Ale Krystian, tylko... powiedz mi no. na komputerze to była tylko gra na jednego, tak? To, to, to sterowaliśmy tylko... i eee, Tak, Całą tak, tak. Z tego co mi się wydaje, że to tylko na jednego ewentualnie online, wiesz? Ewentualnie online. Tylko, że tutaj trzeba pamiętać, że to też ma, wiesz, to tutaj też jest opcja z aktywną pauzą, tak? Ale mm -hmm. chyba w Dragon's Edge'u też miałaś aktywną pauzę. Tak? tak, tak, tak, tak. Tak, tak, bo w Dragon Age jeszcze nie grałem. Mam, ale jeszcze nie ograłem. Dobra, mniejsza to. E, więc y, nie jestem do końca pewny. Na, na jednym komputerze na pewno nie. Online bardzo możliwe. Ale tutaj wiem, że na 100% możemy sobie pograć tą razem na innej konsoli. Albo online. To, to na pewno będzie taka opcja. Więc y, zastanówcie się nad tym tytułem, bo naprawdę warto. To jest naprawdę fajny RPG. I, i dobry, i naprawdę dobry RPG. E, no. E, dobra, więc jedziemy dalej e, ja teraz powiem jeszcze o Tony Hawk'u e, słuchajcie, wychodzi Tony Hawk, pro liter 5 e, we wrześniu, też we wrześniu, dużo w ogóle tytułów fajnych wychodzi we wrześniu e, dzieci idą do? do szkoły, trzeba je odciągnąć od nauki dokładnie tak <śmiech> tak, i gry są do tego najlepsze dobra, słuchajcie, Tony, Tony Hawk e, może zacznę od tyłu E, dzisiaj chyba podali ścieżkę e, dźwiękową te wszystkie utwory, które będą w tonem hołku e, nie chcę już się do tego zaglądać, wiem, że tam będzie koło 40, chyba piosenek 40 albo 50, wiem, że tak w miarę dużo i powiem Wam, że niewiele z nich znam, e, powiem Wam nawet szczerze że chyba tylko jeden zespół znam, więc e, to nie znaczy, że to będzie złe, tylko, że to będzie e, mało znane, więc, więc to chyba nie przebije tej ścieżki z dwójki, ani dajmy na to z trójki no tu jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową będzie trochę gorzej, ale słuchajcie nie wiem czy słyszeliście czy w ogóle widzieliście, no to będzie chyba stary dobry Tony Hawk e ostatnio przyroczyli strasznie na grafikę w tym Tony Hawk'u no to oni sobie stwierdzili, że e zrobią ją taką bardziej w cel shading ona nie jest w cel shadingu, ale pójdą w tą stronę więc E, trochę zrobili ją takie bardziej karykaturalną i te kolory są troszeczkę inne i dzięki temu mm, dzięki nie, temu m, ta gra m, zaczęła takim, wyglądać nie? tak, ta gra zaczęła wyglądać mimo takim prostym zabiegom tak? i w sumie pasuje to do tej gry, bo no, nie oszukujmy się to żadna symulacja nie jest to jest arcade to, ma, to masz sobie po prostu jeździć, robić głupie triki niemożliwe i po prostu dobrze się bawić przy tej muzyce eee, fajne, to, to będzie fajne tytuł mnie to i tak martwi że, że no niestety 200 zł, tak 200 zł za, za takiego tenego hołka eee, 200 no zł ale... mówisz, a właśnie bo dzisiaj no. na, na ten e, taki malutki off-topic w ogóle się wpierdzieliłem słowo, przepraszam za to. Ale słuchajcie, e, Uncharted, baczam, no. kolekcja Uncharted na PlayStation 4, wiecie ile no ma, e, ma kosztować? 250 zł, tak? To jest, to jest śmiech na sali, tak? Mhm. To... Tak, znaczy, no tak, tak, tak. Dla osoby, która może nigdy w życiu w to nie grała, no to może niech sobie kupi, chociaż nie wiem czy takie osoby istnieją. Ale, ale tak czy siak nie no ja, ja nawet się na to nie spojrzę no, no już przeszedłem te wszystkie części po tyle razy już. już mam a właśnie go. to jest to co mówiliśmy ostatnio tak, że jeżeli no. wydadzą w kategorii 169-149 to, to będzie fajnie ale no God of War 3 wydali w tej kategorii a Uncharted polecieli 250 no, no ale smutne God of War nie wiem czy dobrze się sprzedał czy nie Eee, chociaż chyba, chyba dobrze eee, tak siak już zapowiadają że będą... poszedł tylko trzeci a, a tutaj przecież będzie trzeci, części, tylko trzeci tak? no właśnie Trzy eee... gry dobrze, że 450 ci nie każą płacić. No kurde, czego bym. No w sumie też no trzeba dziękować. Źle źle na to patrzę. Ale, ale tak, ale już, już Sony zapowiedziało, że będą kolejne remastery, więc no myślę, że jeszcze do końca roku trochę i będzie. A, ale powiem wam, że, że już te remastery pomału powinny zniknąć, też taki off-top. Bo tych gier jest naprawdę coraz więcej i są coraz, co, i coraz lepsze i to już nie są remastery, to są po prostu normalne gry, no zobaczcie o, o ile gier wychodzi jeszcze w tym roku, my cały czas mówimy o grach które wychodzi, wychodzą w tym roku, naprawdę będzie co robić w tym roku, ja już mam co robić w tym roku a nie mówię co, co będzie się stało do listopada, zgroza e, tak czy siak e, słuchajcie, Tony Hawk e, fajnie wygląda e, będzie się to na pewno przyjemnie grało, ta muzyka wydaje się nie znam jej, ale, ale widziałem po komentarzach, że nie, nie, jest, nie jest najgorsza i może da fajnego kopa I, i myślę, że to może być jeden z takich ciekawszych powrotów na właściwe tory. Jak dajmy na to, e, Tony Hawk Piątka bardzo świeży tą serię i, i wróci na właściwe tory, tak tego samego, z tego co wiem, to Carmageddon nie zrobił i, i chyba nie zrobi. E, tak czy siak e, Tony Hawk... E, być może w to pogra, może, może jak wstanie, bo, bo szkoda mi dwóch stów na to wydawać, ale na pewno to jest taka. E, taki odmóżdacz. Taki no. E, bardzo fajna seria. E, jedziemy dalej. E, mówisz o grach w Goldzie Tomku? Tak, tak. Chciałem, bo, bo to jest. To, w sumie to, tak... to jeszcze to, nie to jest fajna sprawa, bo Sony stwierdziło, że ej, jesteśmy pro-gracz, więc podniesiemy abonament na 3 miesiące do ceny 79 z 59. Jej, klaszczemy teraz wszyscy razem. A na to Microsoft, razem, no? a Microsoft na to stwierdził, hej, wiecie co, płacicie Games with Gold, to wy, my wam damy 4 gry na Xboxa One. E, mianowicie, będziecie co miesiąc dostawać, jak zawsze, to się nic nie zmienia, dwie gry na, typowo na Xbox One plus dwie gry na Xboxa 360 które będą od przyszłego Games with Gold, od przysz przysz przyszłej rozpiski, będą kompatybilne wstecznie. Czyli będziemy dostawać praktycznie dwie gry nowe i dwie gry retro, można tak powiedzieć. I sorry Sony, ale ja w tym momencie kupuję sobie abonament na Games with Gold i cieszę się 4 grami, zamiast płacić abonament i dostawać jakieś indyki. No i tu trzeba przyklasnąć Microsoftowi, bo to jest zajbisty ruch. Tak, szczególnie, że naprawdę coraz, coraz bardziej zauważam, że na Xboxie Te gry w Goldie są lepsze Są coraz bardziej lepsze Zauważcie, że cały czas Do tej pory Nie dostaliśmy AAA -a Na PS4 Słuchajcie, no W listopadzie była premiera, zaraz minie dwa lata od premiery PS4. My dalej nie dostaliśmy Triple Na drugą po... ale... rocznicę Knaka rzucą Świetnie. Eee... Injustice, ale Injustice, no to mówię, to, to był taki remasterek trochę. Eee... Rayman był w Goldzie i, i to był naprawdę bardzo fajny i dobry tytuł i, i szkoda, że tutaj u nas się nie pojawił. W sensie u nas, w sensie dla użytkowników, PlayStation 4. E, dobra, tak czy siak, e, Xbox e, trzyma cenę i ma coraz więcej gier, Sony, o boże, coraz gorzej. E, chociaż powiem Ci, Tomku, że te trzy gry. Widzia, e, wylosowałeś sobie grę? Wybrałeś sobie jedną z tych trzech gier? Bardzo chciałbym wylosować i dać mój głos, tylko że niestety nie jestem w plusie i nie mam prawa do głosowania. No, a, wiecz? ja już dałem, ja już dałem. A które grzebyś dał? Ja bym a dał bo... tej grow, grow Home, bo to o, mnie ciekawi wiedziałem. ten robot. A wiesz, że ona wygryła? Bo tam tak? jak, o, tak, jak oddasz głos, to słupek się pojawia. Kurde, I to ona, będę musiał wykupić plusa. No. I powiem ci, że na 80% wygra ta gra, bo druga jest ta, na którą ja oddałem głos. A oddałem głos na ten to czy to z, tym, z tymi kartami taki RPG trochę a ostatnia to była te Zombie Vikings czy jakoś tak i powiem Ci, że różnica między pierwszym a drugim miejscem to jest dwa razy więc Home Gone czy jakoś tak, czy Grown, czy jak to tam jest, wygra gra, gra wygląda bardzo fajnie, tylko że akurat tamten tytuł taki trochę hierosowaty delikatnie był i tak taka taktyczna gra w świecie fantasy właśnie tego mi brakuje, no ale Cóż, ale zapowiedzieli, że te gry dwie, które nie wygrają będą w specjalnej cenie dla plusowiczów. Szkoda, że nie za darmo. Tak czy siak to to. Dobra, i na, i na zakończenie, słuchajcie tych targów Gamescomu. Tam było oczywiście jeszcze dużo tytułów, tak. Pokazywali Star Wars, oczywiście nie będzie single playera więc osoby, które nastawiają się na single player w Star Warsach, Battlefront'cie w niego nie pograją. Będzie opcja podobna, ale, ale ona będzie multi. Ale to, to nie będzie taki typowy single player. Bo oczywiście pokazywali Rainbow Sixa, Siege'a, ten nowy tryb. Wydaje się w porządku i mimo tego, że skreśliłem trochę tego Rainbow Sixa, wcale on nie musi być taki zły i być może... Będzie chociaż trochę w nim taktyki, bo fajnie to wygląda. Jeszcze chciałbym zobaczyć kampanię. Jeżeli kampania będzie w starym, dobrym stylu Rainbow'ów, to biorę. To biorę w ciemno i chyba nawet wolałbym sobie odpuścić Kola w tym roku, bo Kol wydaje się taki jak Advanced Warfare. Eee, co mnie martwi? Eee, chociaż te, ten tryb Zobajaków, ale Zombiak mi nigdy jakoś nie jarały. A właśnie wezmę sobie e, Siege'a, bo dawno w Rainbow'a nie graliśmy. No nie oszukujmy się już parę parę długich lat, a kole mamy co roku. Eee, jeszcze było parę tych tytułów Mirror's Edge, ale... Po no by było prostu... tego sporo, Tak, tak ale... Wars 2, Tomb Raidery właśnie... No, tak, ale, ale... ale dajmy na to, nam to jakoś nie utkwiło w pamięci i w sumie nie interesują nas za bardzo te tytuły, a też nie mamy tak czasu, żeby to cisnąć. Więc powiemy Wam na zakończenie jeden tytuł, e, który nam który zapamiętaliśmy, myślę, że wszyscy zapamiętaliście, wy też gracze, bo to był taki tytuł, który no, trochę się na niego czekało i w końcu się pojawił i pojawił się i mamy, i wiemy już jak wygląda i co sam prezentuje więc e, mówimy tutaj o Mafii 3. E, Tomku, Mafia 3, widziałeś ten długi trailer, on chyba był 6-minutowy albo 8-minutowy i co myślisz o Mafii 3? czyli to nie był trailer, tylko to był gameplay, który pokazywał gameplay, jak, tak. ta, tak, ta, jak ta, klim... ta gra, tak, tak, no. Jak ta gra już wygląda, działa i kurde, to jest tak, chciałbym być GTA, ale nie, mo nie potrafię, że o Jezus aż to w oczy boli. E, I tutaj właśnie dobrze mówisz, no, ta gra podzieliła internet na dwie strony, tych, co się cieszą z tego i tych, co po prostu mówią, gdzie ta mafia jest, gdzie jest ten klimat, gdzie są, gdzie są to migany, gdzie są faceci w kapeluszach. No po prostu mafia zawsze była klimatem, bo ona nigdy nie miała startu do GTA, jeżeli chodzi o otwarty świat, właśnie po to prostu to, co ostatnio rozmawialiśmy, tak? Co byśmy chcieli w tej mafii? No i kurczę, oni poszli zupełnie w inny, w inny, w inny klimat, no. Krystian, e, mafia, pierwsze co, jak myślisz o mafii, to co ci się kojarzy? Bo mi się kojarzy e, bardzo ciężki, gruby klimat i realistyczne podejście do tematu, tak? Gdzie wystarczy jeden strzał i ciebie nie ma, a samochód który uderzy w słup, już dalej nie pojedzie. A tutaj sam widziałeś, jak te samochody wybuchały. E, tak, tak, tak, tak, ale nie, no bo jak mówisz, czy mi się kojarzy mafia, no to Słuchaj, no, dla mnie sama mafia mafia, mafia, mafia, zawsze mi się kojarzyła z Ojcem Chrystusem. Zawsze. To jest zajebisty film i taką chciałem mieć grę. Mafia nawet jedynka nie była, nie wiadomo jak zajebista, ale była w tych klimatach i mi się bardzo to podobało. I uwielbiam te klimaty, uwielbiam te klimaty, uwielbiam te samochody, uwielbiam te, te style ubierania się, uwielbiam te czasy, Chicago i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to uwielbiam. No i niestety trójka mi tego nie zagwarantuje, bo jest zupełnie inna. Eee, więc no, ja będę miał z nią problem. Ja będę miał z nią problem, bo oczekiwałem, że to będzie właśnie. Chyba nawet gdzieś się pisałeś, że, że gdzie jest ten Tomigan, tak? Tak. Eee, no, więc no to migan też. Te, też mi się to kojarzy, właśnie mafia. A ja staję eee, No w obronie. tego tu nie ma. No, no, no dobra, Rafale to po, pobroni trochę. No staję w obronie, dlatego że słuchajcie, no trzeci raz to samo. Znaczy, to nie jest zły pomysł tak, tak, to nie jest zły pomysł moim no, zdaniem się draj... to, no. Znaczy, no, zależy kto, no, jeżeli ktoś będzie, wiesz, strasznie tam przyklejony, tak jak wy, nie, do, do Tommy Gana, no to faktycznie może, może się odbić, tak, pytanie jakie są oczekiwania, no ale z drugiej strony to jest naprawdę świetny klimat to jest, wiecie, taki trochę to, czym mógłby być driver, gdyby wychodził dzisiaj, a nie 20 lat temu jakieś tam, no może trochę jeszcze wcześniej, tak? Stare amerykańskie fury, jakaś tam wiesz, wiesz, murzyni, którzy nie do końca się dogadują z białymi i tak dalej, nie? To fajny temat, no kurczę, mi się to podoba. Mi się to podoba, nie GTA no, jak praktycznie... Partij. GTA nie było w tym... Yy... W tych czasach wydawane, tak? Nie było żadnej no części. Nie. No gdzieś tam e... można by podciągać jakieś tam powiedzmy Vice City chyba najbliżej, Vice tak? City, Vice ale to, City też, tak to najbliże, też jest no. myślę, że jeszcze z 10 lat różnicy albo albo i lepiej i ja tam bym zagrał jeszcze raz nawet i Vice City, tak? No mi się wydaje, że to się sprawdzi, no tylko trzeba tutaj mieć zweryfikowane oczekiwania, no jeżeli wiecie, jeżeli się będzie zablokowanym faktycznie na... Na to, co wy mówicie, na Tomigana będzie, będzie problem, ale samo wykonanie tego i, i, i to, co, to, co zobaczyłem, to mnie przyjemnie tutaj poechtało i zaskoczyło. Nie, no Ja mam największy problem, z, jeżeli chodzi o tą mafią trzecią, to jest to, co mówiłem, że, że mafia zawsze była bardziej to było kurcze takie gorsze GTA, tylko że bardziej realistyczne, i dzięki temu dużo zyskiwało, tak? Tam no, w pierwszej mafii, żeby otworzyć samochód, e, potrzebowałaś najpierw się nauczyć, jak go otwierać i mieć jeszcze do tego narzędzia, tak? W drugiej części e, mafii, no to już troszeczkę odeszli od tego od, od tego stylu realistycznego, ale nadal to było bardziej autentyczna historia niż jakakolwiek część GTA. A, a w tej trzeciej mafii, no patrząc na gameplay, na to jak tam to wszystko wygląda, działa, no to ja mam skojarzenia ze Sleeping Dogs, z, z takim e, ubogim Sleeping Dogs, tam po prostu auta wybuchła, wybuchają od samego dotknięcia, widać, że bardzo poszli w stronę efektywności, czyli wymiana ognia między, między tam postaciami, to jest po prostu no, Gears of War, tak? I, I to mnie bardzo boli, bo ja miałem obrazek mafii jako właśnie takiej realistycznej gry, gdzie, gdzie bardzo ważną rolę ma ta cała fabuła i klimat, a tutaj mi kurczę dają połączenie Science Row ze Sleeping Dogs. No, nie, nie, nie idę na to, no kurczę, nie idę. No. E, jeszcze, jeszcze w ogóle jak e, tak e, mówisz o tej mafii, ja zapomniałem powiedzieć, nie wiem czy pamiętacie, że Przecież tu nie można było prędkości przekroczyć, bo policja was ganiała. No dokładnie, właśnie o tym mówię. A tutaj sami widzi, co się dzieje. Jeszcze ty no, no, jest, jest tylne tak, lusterko, tak. gdzie, gdzie e, kamera ustawia się na samochodzie, który się turla i wybucha. No, Tylnie lusterko to pokazuje, no e, Powiem Ci, e, Tomku, że to nie jest zły, zła strona tej gry. W sensie, że ona, idzie w, że, że ona będzie tym, czym będzie. To nie jest zły pomysł, tylko że to jest yy, że to jest taka strona na większą ilość odbiorców. Bym nawet powiedział na, na, na, na casuali, po prostu żeby więcej osób sobie w to pograło. Bo gdybyśmy mieli taki cięższy klimat, jak mafia zawsze prezentowała, to być może ta grupa odbiorców nie byłaby taka szeroka. Tutaj mamy taką bardziej grę otwartą na wszystkich, wiesz, Lasty Pink Dog'a, czy tak dalej, to, to są takie dosyć proste tytuły z jakąś tam prostą fabułą, i nie takie brutalne nie wydaje mi się, żeby tam były jakieś takie brutalne opcje jakie z tego co pamiętam chyba były w grze że, że wiesz że ktoś dostaje głowę kogoś gdzieś tam czy, czy no jakieś takie poskizowane po opcje ale rodem z ojca Chrzestnego nie wydaje mi się, żeby tutaj było to ja będzie taka ja ładna, fajna historia trzy razy kogoś dźgnął nożem w głowę trzy razy, tak, jakby raz nie wystarczyło tak jak mówiłem, ta gra będzie po prostu bardzo grzeczną grą. Nie, no jeżeli, jeżeli, jeżeli tak będzie, no to, no, no to w porządku. Z tym, że e, samym gameplayem wydaje mi się, że, że to będzie lżejszy tytuł niż e, Mafia. No, mnie po to prostu ta gra tak. odrzuciła tym, co pokazała na gameplayu. Ja nie mówię nic o fabule, o fabule, o klimacie, bo to może być fajne, tak? No, widać na zwiastunie, że jest tam ten czarnuch, przepraszam, afroamerykanin, tak? i jest, jest tak samo Vito z poprzednich części, jest tam jakaś dziewczyna w Afro, no fajny klimat może być i co, co, co, co się doczytałem, to tym razem będzie mafia się bardziej skupiać na walce właśnie z tą mafią, niż my będziemy mafią, więc może tam być fajny twist zrobiony, ale od strony gameplayu i mechaniki, no kurczę, no, jeżeli mnie to nie odstraszy, no to skończę tą grę, a jak, a, a jak mnie odrzuci no niestety Sleeping Dogs, nie skończyłem przez to, jak ta gra, jak, ta, jak się grało w tą grę, tak? No, nie nie potrafiłem dzierżyć tej fizyki jazdy samochodem, kiedy stajesz na dwóch kółkach, wychodzisz e, przez drzwi, jeszcze coś na strzelasz. No, kurczę, to są takie momenty, które mnie odpychają mhm. po prostu. Akurat mi się Saving bardzo podobało, no ale, ale, ale w porządku. No, zobaczymy, co z tą mafią będzie. E, ja chyba bym do mafii powiedział, co, dużo co czasu. Co, no? co, czego ja się obawiam. Znaczy trochę, trochę to jest w sumie no, już co Tomek powiedział. Ale ja się boję niekonsekwencji, bo tutaj jednak mieliśmy pokazany jakiś fragment, powiedzmy, nie wiem, fabuły, wstępu do fabuły, wiecie, jakieś wspomnienia, jakiś mroczny klimat, jakieś bagno, jakiś gościu z taśmą na ustach przesłuchiwany. Klimat naprawdę wydawał się być fajny i, i taki dosyć mroczny, dosyć przyjemny jeżeli... Nagle po, po takim wstępie będzie właśnie rozpierducha w stylu GTA, pościg z policją, dźganie nożem w oczy i tak dalej, po czym znowu będzie jakaś ciężka fabuła, yy, przerywnik, to się nie będzie wiecie, trzymało kupy, nie? I to może, to może być straszny problem z imersją, i przez to, i, i przez to gra straci największą swoją zaletę, bo myślę, że jednak, no, mafia się najbardziej będzie fabułą broniła i, i, to będzie jeden z tych tytułów właśnie nie multiplayerowych, tylko właśnie, fabułą pchający do przodu, no, Oczywiście rozgrywka też musi być dobra, tak, no, ale, ale no, sami się odnosicie do ojca chrzestnego, tak, i ja też tak powiedziałem, że, że no nie bez powodu, tak, staramy się właśnie drobne szczegóły sobie tam odgrywać, że to jest właśnie ten klimat pomiędzy wątkami fabularnymi, który, który, pozwala się wczuć, jakby, że na każdym kroku jest kontynuacja tego, co było wcześniej, tak, dalej to samo, wszystko w jednym klimacie, a tutaj jak nagle będzie się wskakiwało w coś, co jest, no żywcem wyjęte z innych gier, no to będzie słabo. Tak. E, słuchajcie, to no, chłopaki e, mają jeszcze dużo czasu dopiero przyszły rok mafia, więc e, zobaczymy, może mają jeszcze nawet rok czasu, e, tak czy siak e, ta gra wygląda już praktycznie jakby była skończona, więc e, mogłaby nawet wyjść i, i w sumie chyba nikt wielki by się nie obraził e, czy będzie dobra? zobaczymy, zobaczymy, chyba z takich otwartych światów, w takich miastach e, mafia będzie sama póki co Just Cause 3 wychodzi w tym roku czy w przyszłym orientujecie się ale, ale wydaje mi się, że to może być ewentualnie jakaś tam bezpośrednia konfrontacja tak czy siak no, zobaczymy nie, nie mam nic więcej do powiedzenia to nie będzie taka mafia, która myślałem, że będzie, ale to nie znaczy, że, że będzie gorsza dobra, więc słuchajcie Gamescom koniec. Wydaje mi się, że ogiemsko mi już powiedzieliśmy wszystko. Targi się skończyły. Ludzie... No ja myślę, że sporo osób było zadowolonych z tych targów. No ja, ja w miarę też, aczkolwiek zawsze to są takie targi pocieszenia dla tych, co nie obejrzyli E3. Dobra, więc słuchajcie, polecimy trochę z naszymi tematami. W sumie nie mamy dużo czasu, ale na pewno powiemy o tym jednym projekcie, który mieliśmy... Słuchajcie, dostaliśmy na maila wiadomość ze studia Polskiego, który się nazywa, tak dosyć dziwnie, bo nazywa się Ono oh Studio. Jest to polskie studio, które ma swój projekt na Kickstarterze i po prostu... Napisali do nas, żeby, żeby sobie to przetestować, żeby trochę powiedzieć o tej grze, więc my to robimy w tym odcinku. Link do strony na Kickstarterze podam pod odcinkiem, więc będziecie sobie mogli zobaczyć tą grę. No właśnie, grę. W ogóle czy warto ją zobaczyć? Słuchajcie, czym to jest? Gra w ogóle nazywa się... No, i to jest problem. ok. Słuchajcie, jest to e, humorystyczna e, gra przygotowa. E, point ten click. E, point and click, czyli e, no, taka ta jak kiedyś e, stare przygodówki. E, da, dajmy na to słuchajcie jest oczywiście w animacji 3D, bardzo fajnej animacji, bo jest tutaj zastosowana żmudna technika animacji poklatkowej która czyli, czyli tak i... jak się robi filmy kreskówkowe dla Disneya, tak, tak. tak, tak, tak, tak, dokładnie więc można powiedzieć, że cały czas jest kratstenka i gra i to jest w tym samym momencie tak czy siak, fajnie to wygląda po powiedz mi Tomku, zanim e, trochę opowiemy o tej grze e, czy dobrze ci to działało? bo mi, powiem ci, że bardzo średnio Właśnie o dziwo, że nastraszyłeś mnie jeszcze przed, przed aha, aha, dobra, dobra, podcastem. No. Bardzo fajnie mi to działało. Kurczę, nastraszyłeś mnie, że to nie będzie działać, a kurczę, jak na możliwości nie, mojego wie, laptopa fajnie. Ja miałem zasyfiony ten, teraz mam dziesiątkę, więc może na tej dziesiątce już by lepiej szło, ale, ale strasznie mi to działało, a mam dosyć mocnego peceta, ale, ale mówię, to, to w takim razie wina mojego peceta. Tak czy siak, przygodówka. Rafał, ty ograłeś tego, to trochę, czy nie? Nie, ja z... przeleciałem się tylko po trailerze, nie, nie, nie chciało mi Aha. się zamęczyć. U mnie by pewnie nie poszło, e... skoro mówisz, że tak się wiesz. Nie, nie, to, to w ogóle to, to wiesz co to... Nie no, śmiej się, przecież widziałem, może powiedzmy jak to wygląda no. w ogóle tak, platformówka. No to jest, znaczy, nie platformówka, To jest bajka, tylko to, przygodówka, to, jest, to wygląda jak, jak, jak bajka. bajka. No, ale grafika z tego, co, co się tam doczytałem, tak, to są ręczne arty i, i animacja pokladkowa, więc no trochę się chłopaki na pewno muszą narobić, żeby to przygotować, no i nie wygląda to źle, tylko I to... To naprawdę super efekt robi, bo ta cała animacja, no to genialnie. To, jest, to wygląda w stylu starych Prince of Persia jakieś kiedyś były. No, płynne, płynność ruchu fajnie, to kurczę, naprawdę super to wygląda i trzeba tam im przyznać fakt, że, że no, no masę, masę roboty mają, jeżeli chodzi o ten tytuł, no, tam każdą animację podnoszenia czegokolwiek ordzenia to jest ręcznie rysowane klatka po klapce, tak. No. Mhm. E, tak. Mm, jeżeli chodzi o grafikę, to stoi na dosyć wysokim poziomie jak na e, tego typu grę. E, słuchaj, główna bohaterka w sumie jest bardzo fajna, bo to jest tam młoda, młoda dziewczynka. Tam jest ogólnie fabuła, ja już nie pamiętam tej fabuły, bo ogrywałem to dawno. E, ale ona chyba, chyba chce uciec z zamku. No tak, Daję z tego to, co w demie, w demie nam to, dane to, było to, zagrać, tak. to ucieka z zamku i musi po prostu wyjść, łączyć ze tak. sobą przedmioty, jak klika, to e, zwyczaj jest. No, z, Stosunkowo fajnie ona wygląda e, i, i fajny ma charakter i w ogóle fajnie się w to gra. Z tym, że e, jedna rzecz, znaczy w ogóle parę rzeczy. E, point and Click, wiadomo, e, klikamy na różne rzeczy i one się tam będą oddziaływały na ciebie w zależności od tego co klikam. Są, są niektóre bardzo fajne momenty, bardzo mi się na przykład podobała opcja... Eee, że po prostu klikasz sobie na cokolwiek innego, nie możesz nic z tym zrobić, ale to i tak w jakiś sposób reaguje. I to jest fajne. To, to mi się coś takiego podoba. Nie wiem czy w każdym podjęciu kliku tak jest. Nie, właśnie nie, to, to właśnie nie. jest fajne, że nie ma tam tego systemu e, o, Zobacz, dotknij pomów, porozmawiaj, wiecie, jak to tak, w tak, tak, tak. Ich, pojęcie, klików jest. Eee, tak i, i właśnie to mi się bardzo podobało. Eee, podobało mi się też poziom trudności zagadek. Tomko, możesz się pochwalić, że nie przeszedłeś i musiałeś się spytać eksperta, czyli mnie, jak przejść demo do końca. Ale to nie do końca ale, ale, demo to. tak było. Tak, ale jest trudne. Naprawdę ten point ten click jest trudny. My ograliśmy jeden rozdział. Nie czytałem, ile tam będzie tych rozdziałów w całym projekcie, ale ten rozdział może nie był jakoś specjalnie długi, ale był ciężki. Tam, tam naprawdę trzeba było trochę pomyśleć. I właśnie i to jest kolejne pytanie, czy aby pomyśleć, bo e, nie wiem Tomku jak dla ciebie, ale dla mnie e, sporo było takich e, nielogicznych tych zagadek. No właśnie chciałem się ciebie zapytać o to, czy, czy, no. czy ty nie przeszedłeś przez te zagadki, tak jak czasami można przez point and click i pięknie się przebić, czyli wszystko ze wszystkim próbujemy naciskać i, i, wiesz, i się uda szybciej niż jak zaczniesz siedzieć i myśleć. Nie, no właśnie, Z, znaczy no. no tutaj to, tutaj to właśnie to. tego nie ma. Tutaj to wyeliminowali, że właśnie nie klikasz jak, jak, jak pojebany wszystkiego, żeby połączyć ze wszystkim wszystko. <laughs> yy, to, to mi się podoba. Yy, bardzo trzeba pomyśleć, co kliknąć, yy, żeby jakiś efekt mieć, tak? Więc no, na początku jestem tak trailer nero, tak to się nazywa yy, i. Ale kurczę, wiele elementów, wiecie, powiem Wam właśnie dlatego musiałem zapytać się Krystiana, co dalej? Wiele elementów jak klikasz, one działają i nie robią żadnego efektu, bo musicie poczekać na odpowiedni moment, Dokładnie. odpowiednią sytuację i to Timing. jest dziwne w point and clickach. tego nie to jest bardzo dziwne. To jest, to jest trochę na, na takiej zasadzie, że gramy w point and click'a action. To jest po, po, tak, point tak. and click action. Czyli trzeba się szybko że... przeklikać przez parę plansz na przykład, tak? Żeby coś tam e, czy, czy, Tak, trzeba, trzeba po prostu... Coś się dzieje na ekranie i ty w odpowiednim momencie, nie za wcześnie, nie za późno, musisz kliknąć. Jeżeli nie klikniesz to scena się powtarza. No to, to, powtarza to już gdzieś tam widziałem, tak? To już, już były takie elementy zresztą... Aha, to ja nie jestem jakimś ekspertem od tego typu rzeczy, ale, ale to akurat by było dosyć ciekawe i niektóre... E, słuchajcie, no ta gra jest stosunkowo ciężka, więc czasami, jeżeli powtarzasz... Ja, ja się nie dziwię, Tomku, że miałeś... E, że spytałeś się o tą końcówkę, bo ja już tą końcówkę miałem wyłączyć. Już mnie tak, tak irytowało, że ja już chciałem to wyłączyć. Ale tak właśnie... Co, coś, coś właśnie ogarniałem właśnie z tym pajączkiem, tak? Mała, możemy powiedzieć, bo to i tak demko. Więc o i tu to właśnie, prostu... tu mamy taką zagadkę dla, Ta. dla, dla słuchaczy. Niech ściągną tą grę, my podamy linka pod odcinkiem, niech ściągną te demo, włączą, zainstalują i niech nam wszystkim w komentarzach czy tam e, na, naszy, na naszej stronie Facebooka opiszą, gdzie utknęli. Ja jestem tego strasznie ciekaw, tak. E, tak, tam e, były dwie sytuacje, w których można było e, tak utknąć, utknąć, że. Że chciałem już wyłączyć tą grę. Bo ta gra, no właśnie to jest taki próg. Czasami masz y, taką grę, że nie możesz czegoś przejść, ale chcesz próbować cały czas. A czasami masz tak, że nie możesz czegoś przejść i nie Ci już tego przechodzić. Tak gra wskazówek ta... coś było? Nie, nie, nie. Tu, tutaj, no nie wiem. Nie, nie przegrywałem czy nie ginąłem y, aż tyle razy, żeby mi się wskazówka pojawiała, ale wydaje mi się, że nie ma, ale, ale, to, ale to nawet dobrze, bo myślę, że jest większa satysfakcja jak z przejścia e, cięższego tytułu, e, prawda, I, i właśnie tutaj właśnie ten timing e, i jeżeli, jeżeli dajmy na to, ktoś robi taką grę, to fajnie by było, żebyśmy nie powtarzali, e, dajmy na to, dłuższego fragmentu, e, od nowa, tylko po prostu sam ten element, który zawinęliśmy, bo tutaj akurat trzeba było dużo powtórzyć. Cały czas te spadające kamienie i mnie to wkurzało. Mogli dać już te... Znaczy tam nie były kamienie, tylko on tam małpami jakimiś rzucał, czy psami już się nie... kotami Straż, chyba, tak? Strażnik, strażnikami, tak, z Tak, tak, już, już nawet nie pamiętam. Ale, Czy znaczy, ale... to może być kwestia tego, że to jest jakiś wycinek, powiedzmy, w jakimś środku gry, tak? Może być na przykład zrobiony, że początek to jest taki no tak, dłuższy w sensie. tutorial, który pokaże Ci na czym, jaka jest mechanika tej gry, co trzeba robić, jak robić. Wiesz, my zostaliśmy rzuceni na demo, zaczęliśmy klikać wszystko. Ja kliknęłem na element, który zadziałał, ale nie dał żadnego efektu, więc stwierdziłem, więc ten element jest niepotrzebny w tym momencie. A jak się później okazało, co mi powiedziałeś element był bardzo potrzebny, ale w odpowiednim momencie, bo jeżeli właśnie, tak jak mówiłeś, kliknęłeś go w nieodpowiednim momencie, on nic nie dawał, więc jako, jak, jako sama kategoria gry point and click i nauczony innymi grami w tym gatunku, że jeżeli coś klikam i nie daje efektu, no to to źle to klikam, muszę klikać coś innego, a tutaj właśnie było na odwrót no i to mnie zaciekawiło strasznie. Tak samo jak, jak, jak nie wiem, czy zwróciłeś Krystian uwagę na, na samą końcówkę tego dema już z napisami, co jeszcze bardziej nas zainteresowało. Tak, tam był taki mały szczegół. Eee, tak, był taki mały szczegół, ale wiesz co? Tego nie musimy omawiać. Tego nie musimy omawiać, niech nie sobie słuchacze zobaczą. no no nie psujmy, nie psujmy właśnie. Eee, tak, musisz. ale wiem o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi. Zresztą pisałeś mi później na Facebooku o tym. Eee, to ja mogę zapytać no, jeszcze o coś? No. Słuchajcie, no, to no, no w sumie no? dobrze, że nie ograłem, bo, bo tak Was słucham, jak opowiadacie i, i coś, coś jeszcze bym chciał zapytać. Tak, trochę trochę świdroje. Powiedzcie mi tak, mamy, mamy zamek, tak? mamy jakąś ucieczkę zamku. Ile czasu powiedzmy przejście tego epizodu zajęło? To dwie godzinki, godzinka? 40 minut. 40 minut, coś takiego. Eee, no Nawet na, nawet mniej. No dobra, czyli 40 mniej, minut. No. I teraz tak, yy, no pojęte kliki nie są, nie, nie przechodzi plansza płynnie, tylko zwykle są jakieś ekrany, tak, z jednego rzutu, więc... Tak, tak, tak, tak. Z ilu, powiedzmy, ekranów się składał cały ten epizod? Z pięciu? Z il, il, ilu no tam było? Bo, wiesz co, tak na skoko... pierwszy rzut trzy chyba, trzy były ekrany. Na pierwszy rzut też mi się wydaje, że były trzy. E, no, wiesz co, ta pl plus, masz, ta... plus czwarte z napisami, tak? Tam masz delikatny backtracking. Czyli ogólnie masz trzy ekrany i latasz od pierwszego do trzeciego zbierając różne rzeczy i tam się przełączając, żeby przedostać się dalej. Taki... No właśnie tego tak. zbierania tam nie było i to mi się właśnie podoba. Może znaczy, nie, wiem, nie zbierania, ale no, zrobić w ogóle coś, nie ma żeby gdzieś coś innego zadziałało, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Tam, tam całe demko polega na tym, żeby uciec i jest uciekać. escape room i uciekać, uciekać. na Kickstarterze. Tak. I, i po prostu w point and dajmy na to, tak eee, słuchajcie e, tytuł wydaje się interesujący nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tego typu rzeczy, bo zawsze wydawało mi się, że to się dobrze sprawdza na tabletach, a nie tak żeby sobie grać na komputerze, bo na komputerze są inne rzeczy do grywania ale, ale wydaje się, że tytuł jest w miarę w porządku eee, słuchajcie e, na Kickstarterze jest opcja on kosztuje 10 dolarów za 10 dolarów dostajemy grę, czy dostaniemy tą grę, nie wiem nie wiem, bo idzie to dosyć średnio 19 dni zostało do końca, mają w sumie połowę kwoty, no to w sumie, w sumie jeżeli pod koniec przyspieszy to no to ile tydzień temu to może 5 tysięcy iść. mniej oni tam 30 chyba tysięcy zbierają, tak? 35, 35 a mają no, to jak, jak, 19. no to jak do nas napisali to było tam tydzień temu chyba z groszem to ja patrzyłem mieli 11 wtedy więc to nie jest tak też, że w sumie nic im nie idzie. Nie, no nie, nie, nie. Tylko, że, że jeżeli uda im się zebrać tą kwotę, to tylko będzie to ta kwota, która jest im potrzebna do wyprodukowania tej gry i nic więcej. Wiadomo, że na starterze są te różne progi tam. Dodamy to, dodamy to, dodamy to, dodamy to. Więc tu po prostu będzie, że prawdopodobnie uda im się zebrać i to wszystko. I, i bez żadnych dodatkowych feature'ów w grze. Ale fajne świat wydaje się bardzo fajny cały ten klimat tego też jest stosunkowo fajny no mówię, nie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego jakbym dostał za darmo to może bym to ograł a ale, tam chłopaki jakiegoś jakoś... twista jeszcze fabularnego, coś, coś nam napisali podpowiedzieli jakąś informację do podzielania to, się to, to w sumie wspomnieliśmy delikatnie o tym że, że nie wszystko tak Czekajcie, tylko ja, ja muszę... Znaczy że... no, ca, ca, ca, całość wygląda na, na bajkę w klimacie fantazji, gdzie jest księżniczka i zły, wielki i musimy uciekać i ochronić księżniczkę, ale mi się wydaje, że tam będzie o coś innego chodziło, tak jakieś manipulacje w czasie i inne sprawy, ale no nie chcę dużo spoilerować, bo bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście kliknęli w linka, ściągnęli te demo i sami zobaczyli o co chodzi. No, jestem ciekaw. Eee, kto pierwszy znajdzie... Znaj Zauważysz szczegół po napisach końcowych i nam to napisze, no to dostanie uścisk wirtualny dłoni naszych tak i no, jest, no, możecie zaściągnąć za i pograć, no fajne fajne to jest jest całkiem w porządku powiem wam jeszcze, że on, on tutaj napisał, że to nie do końca jest bajka o dziewczynce i zamku, ale o co dokładnie chodzi to musicie sobie ograć i prawdopodobnie w tym demie można to zauważyć, więc słuchajcie, dla, dla sprawdźcie sobie, słuchajcie, ten demko zajmuje chyba 50 albo 100 mega, więc ściąga się to w chwilkę, na starterze wszystko jest, wchodzicie w tego linka, patrzycie, a może wam się spodoba i sobie kupicie. Gierka ma potencjał, a fajnie, że polska produkcja zawsze lepiej się wspiera Polaków niż dajmy na to Rumunów. Nie wiem, czy oni gry robią, ale, ale dajmy na to Rumunów. Słuchajcie, Eee, w sumie pomału będziemy kończyć eee, Rafale, czy chcesz o, mm, przewalić e, jakiś film? film albo serial. Chcesz powiedzieć o Darem Neville'u w tym odcinku, czy zostawiasz sobie Wiecie co, mogę o powiedzieć, no bo teraz tak, no to już jest temat minionej epoki, czyli już zamknięty sezon. Za chwilę będziemy mieli drugi sezon i za chwilę będziemy mieli jeszcze kolejne fajne rozgałęzienia od tego serialu, a bądź co bądź, no jest to serial na zlecenie i Netflixa nakręcony, tak? I to jest w nim fajne, bo w odróżnieniu do tych seriali pozostałych, które, które gdzieś tam o czy uniwersum Marvela czy DC zakrawają tutaj jakby czuć bardziej, że, że to jest skierowane do odbiorców wiesz, ym, siedzących w temacie, a nie do szerokiego odbiorcy, który siedzi przed telewizorem i klikając przez poszczególne kanały zatrzyma się na czymś i się w coś wkręci nie? Tu, tu ewidentnie czuć, czuć że to jest skierowane do, do fanów, ym, do osób które faktycznie czekały na ten serial i to mi się podobało od samego początku jest, jest fajny ten klimat, fajnie jest to opowiadane zarówno jakaś tam historia jego wsteczna, jak i ten wątek pociągnięty, wiesz, wchodzą kolejne postacie ale, ale nie ma nie ma takiego tempa, że wiesz, w jeden odcinek już tutaj nagle wszystko jest wyjaśnione, tak jak się to potrafiło pojawić, wiesz, nie wiem, warole na przykład było słabo. Dobry, dobry jest poziom tego serialu. Fajne są naprawdę walki, to pięknie są odzorowane, to jest po prostu balet. On tam mm. wywija takie rzeczy, że, że po prostu głowa mała, ale jednocześnie jest cholernie brutalny. Powiem Wam, że naprawdę. Jest bardzo, jest bardzo jest, brutalne. Jestem no. zaskoczony, tak? Nie to, że on jest taki, powiedzmy, że zabija tam wszystkich i tak dalej, ale w momencie, jak zobaczyłem, nie pamiętam w którym odcinku, ale była scena y, pozbawienia kogoś głowy, a w jaki sposób, za pomocą czego to, to się dowiecie, jak obejrzycie. no to, to byłem w ciężkim szoku i aż mną wzdrygnęło. I, ale to było pozytywne, fajne. Tak, tak, tak. W ogóle on jest w świetnym klimacie. To nie jest to nie jest telenowela Arrow czy Flash, tylko to jest po prostu bardzo brutalny to jest, to jest dla mnie to trochę taki w takich klimatach jak te Batmany Nolana trochę tam jest wszystko tak wolno opowiedziane, bardzo dobra historia tam w ogóle jest świetna historia i fajne jest to właśnie, że tam nie masz tam jedna sprawa ciągnie się przez cały sezon. Z jednej strony jedna e... sprawa się ciągnie przez cały sezon, ale jakbyś sobie przełączył, nie wiem, pierwszy odcinek, potem czwarty, Aha. i potem, nie wiem, siódmy i dwunasty, to za cholerę po prostu nie dopasowałbyś szczegółów, bo pojawiają się zupełnie nowe postacie. On jeszcze, wiesz, w trzecim czy czwartym odcinku to on nawet jeszcze nie wie, kto jest jego wrogiem i z kim on walczy, yy, prawda, czy coś w tym stylu. Potem w ogóle jeszcze jakieś inne światło jest na to rzucone w momencie, no zwroty akcji też są niezłe, tak, bo nagle mają plan, jak jak tutaj zwalczyć złego, a on robi zupełnie coś, co ich wyprowadza z równowagi. Nie no, świetnie jest to zrobione, a jeszcze wiesz, takie szczegóły, że, że nie ma tego klasycznej takiej genezy, że on postanawia, wiesz, być, z, być, być bohaterem w mieście, w związku z tym sobie szyje strój na maszynie, wiesz, i, i wychodzi w ciemność, tylko wiesz, przez cały praktycznie sezon, to, to jest taki spoiler, który fabuły wam nie zdradzi, ale yy, do ostatniego odcinka musicie czekać, aż zobaczycie go w tym stroju, który, który był yy, na trailerach. On przez cały sezon biega w skarpecie na głowie. <śmiech> no tak. Ale to ma, to ma swój e... klimat, to jest dobre. I solidne łomoty dostaje. Miałem w pewnym momencie wrażenie, że Wolverina oglądam, biorąc pod uwagę, jak się musiał leczyć, bo naprawdę. Ale wiesz, on Dostaje, on obrywa, i, i faktycznie obrywa. On faktycznie. I to nie jest Nie, tak, nie że... on faktycznie obrywa, tylko tam jest ten motyw no. cały czas od początku, bo tam przez pierwsze kilka odcinków były wspomnienia jego ojca, znaczy jego z ojcem wrzucane, nie? I, i tam właśnie było mówione zawsze, że on się nigdy nie, po, nie poddaje, tak, że zawsze wstanie jakby z tego ringu, bo tam jego ojciec był bokserem i wiesz, i on też właśnie ma tam w sobie taką duchę duszę zawodnika, który zawsze wstanie, nawet tak łomot dostanie solidny ale to jest fajne, to jest taki trochę klimat rokiego, tylko może w innym wydaniu, nie, ale, ale to się sprawdza było, było kilka naprawdę dobrych momentów, polecam każdemu ten sezon i, i co możemy powiedzieć ciekawego z zapowiedzi, oczywiście drugi sezon już zaraz będziemy mieli, jakoś nie wiem czy od września, października, e, jakoś tak powinien wyjść raczej, bo, bo, bo to będzie w ogóle wylew w tym roku będzie niesamowity, e, ma się pojawić Punisher jako postać przeplatająca się przez wątki swoje powiedzmy, nie wiem, cameo czy przez kilka odcinków będzie, nie wiemy, wiemy, że jest zatrudniony aktor, że będzie po prostu miał garze w tym serialu, jakąś rolę no i podejrzewam, że sprawdzą w ten sposób jak się przyjmie, jak się spodoba postać i być może będą kręcili też Punishera, tak bo chyba to jeszcze nie zostało przynajmniej ja się nie spotkałem z informacją, że, że został Punisher oficjalnie zapowiedziany tak, może być właśnie taka podobna sytuacja, jak miała miejsce w, w tych Arołach. Tam się atom pojawił. pojawił. Atom się pojawił i też wspomnienie, jak serial, jest tak, tak, tak. Serii, a jest I tak prawdopodobnie słaby. prawdopodobnie dostanie. O Boże, on jest tak słaby, że. <laughs> tak, siak, że to będzie też podobna opcja, że prawdopodobnie pani Sher pojawi się w Daredevilu i później dostanie swoją serię. Ja jeszcze powiem, że Rafale Daredevil nie jest aż taki stary, bo. Eee, pierwszy sezon wyszedł w kwietniu tego roku i drugi wyjdzie też w kwietniu przyszłego Aha, roku. Aha, czyli na kwiecień, dopiero więc, nie na wrześniu. Tak, tak, nie, to tak, ja wiedziałem, tak, że to, premiera to, była w kwietniu, jest... tylko wiesz, tylko 13 odcinków to poszło i one się skończyły już kiedy? Maj, czerwiec, tak? Nie, nie, nie, nie, nie. Netflix wydaje codziennie jeden odcinek, więc w 13 Aha, wyszły to cały to... sezon. No, czy w 12. Ja wiem, że to... Tak samo House of Cards, wiesz, to od, od, od razu wychodzi wszystko. Netflix nie bawi się w cotygodniowe odcinki, on po prostu ma cały sezon, to go wypuszcza mniej więcej tak to wyglądało e, tak, jak najbardziej Darego Devila Wam polecamy, myślę, że to jest serial, który chyba najbardziej Wam polecam ze wszystkim i nie wiem jak dla Ciebie Rafał, ale dla mnie osobiście jest lepszy niż Gotam. powiem Ci szczerze, że mm, jest, może Ci się nie, bardziej jest, Gotham podoba jest chyba lepszy ale, od Gotham, ale... chyba jest lepszy od Gotham. Ale... ja z Gotham mam jeden problem znaczy, lubię to, że nie znam tak bardzo, wiesz, DC i Batmana tak głęboko, żeby to wszystko ogarniać. Dla mnie, wiesz, no gdybym znał i czytał te komiksy, siedział trochę w tym więcej, czy, czy nawet ograł te Batmany, yy, jakoś tam porządnie to wiesz, to bym kojarzył te nazwiska kto jest Kim, a tak oglądając ten serial faktycznie się wiesz, zaskakiwałem, kiedy rozpoznawałem w kimś Jokera, a, a w ogóle ostatni odcinek z, z Panem Zagadką, to to naprawdę chodziłem uśmiechnięty przez pół dnia po tym, jak to fajnie się wszystko złożyło, gdzie wiesz, m, praktycznie no od samego początku serii miałeś jakieś tam już zalążki, podejrzewam, że wiele osób od pierwszego odcinka już wiedziało, co będzie grane, ale Yy, ale dla mnie to było właśnie totalne zaskoczenie i, i to mi się podobało tylko niestety wiem, że gotam nie zostanie pociągnięty w taki sposób, że yy, potoczy się ta akcja przez całe 10 lat, yy, żeby wiesz, on się stał Batmanem i się to dalej kontynuowało a już bym chciał, żeby tak było i już wiem, że już wiem już to tak. a słuchaj, a kto im broni tak naprawdę, skoro Harry'ego potera tak, no, Harry tak zrobili, dzieciaka wzięli, urósł do, do dorosłego i, i wszystko było pięknie. Też mogliby tak, tak zrobić. Tak, ale to jest, to jest, wiesz, to, to jest, e, że tak powiem, słuchaj, no, Batman, trylogia Batmana ma wyjść. Znaczy, trylogia, na pewno będzie No film, dobra, raz, dobra, ale... Ja mam... Nie mogą zrobić innego aktora Batmanem, niż Batman, który jest. Tak, nic ci nie zrobił. A, a co z kominkiem? E, no. i, I tematem, który tam, na którym się zamknął sezon? No właśnie, teraz mi nie odpowiesz, bo zaraz tutaj pozdradzamy, jak ktoś jeszcze nie miał Gotham, ale wiesz, no, tam mocno ciągnął ten wątek Bruce'a Wayna, tak? Aha, to, wiem, to, to, to nie, wiem, to nie coś jest coś o, wiesz, faktycznie o Gotham i o tym policjancie, tylko oni tego Bruce'a Wayna naprawdę mocno tam wkręcają, tak? Mi, wkręcają, dla mnie to by była najlepsza rzecz ale... na świecie, jakby go tak pociągnęli, a potem płynnie przeszli do drugiego serialu, ale przecież to by była tylko kasa dla nich, no. Słuchaj, no, masz osiem filmów o Harry Potterze, tak? I, I po prostu najpiękniejszą historię nasze znaczy filmy, no, mogły się podobać, mogły nie. Ktoś lubi bardziej książki, nieważne. Ale samo w sobie jako dzieło, to jest naprawdę arcydzieło, że wiesz, ekipa aktorów, dzieci do, dojrzała, dorosła na antenie, tak, zmieniła się i po prostu y, uczestniczyli w tym widzowie. No to to była bomba, tak? No, gdyby zrobić coś takiego y, przy sezonach, wiesz, serialu, no sorry, masz cztery sezony, czy tam trzy sezony Aroar i nie wiem, siedem sezonów innych seriali, wszyscy się starzeją, a są wiesz, cały czas nakręcani, jakby mieli 30 lat. A tutaj bierzesz dzieciaka dorastasz go, wiesz, pyk, pyk, pyk i wrzucasz go na Batmana i jest po prostu bomba, nie? No, to, to, to by to dopiero było, ale ten dzieciaczek być może w przyszłości nie będzie takim, dajmy na to dobrym Batmanem, jakim jest teraz, chociaż teraz też nie, nie, nie jest zbyt szczególny. Eee, dobra, więc słuchaj, Rafale, bo jeszcze na koniec chciałem coś powiedzieć, bo mówisz o tym chrępotę, że słyszałeś w ogóle, że chcą robić Pre-sequel pre Harry Pottera? Co było przed Harry Potterem? Mm, to by było fajne, bo to było zawsze za mało. No i to chcą zrobić. To, to chcą zrobić przed pierwszą książką. Co się działo przed pierwszą książką? I to ma wyjść do kin. I to ma być teraz kolejny film o Harry Potterze. Czyli będzie więcej niż 8 części. No, ale to tylko tak chciałem powiedzieć. Dygresja. Dobra, słuchajcie, drodzy słuchacze, mija nam praktycznie dwie godziny więc pomału będziemy kończyć ja oczywiście zapraszam Was tam gdzie jesteśmy, czyli oczywiście bezimienny.pl zapraszam również na padportal.pl tam są nasze podcasty wrzucane i tam możecie tam możecie nas słuchać oczywiście podcasty wrzucamy też na YouTube'a, więc na YouTube też jesteśmy i też Tomek na pewno wrzuci kolejny odcinek e, poza tym na Twitchu e, Tomek ostatnio nagrałeś chyba streaming z e, XBoxa z tego co pamiętam tak była tam gierka w programie i jej preview bardzo fajna, ciekawa, śmieszna Dokładnie. Więc a jak to mogę to... powiedzieć to kolejny stream jaki będę puszczał to będzie Metal Gear Solid 5 o kurcze a widzieliście jaka e, tania jest kolekcjonerka? Obstawiałem, że będzie Z2 200 stała, a 1750 na preorderze była wrzucona ile? 3 dni temu. 1750? Poważnie, no z grą. To jest tanio, tak? No z grą normalnie no 1500 plus y 2,5 stówy za grę, no, w czym problem? A, ale chodzi ci o konsolę. O konsolę, no. A, no bo kolekcjonerka no nie, się nie, nie gra, no Konsola, wiesz, konsola, wszystko A, z padem, no aha, moim aha. zdaniem świetnie. No. A i, no, i konsola tak, jest ładna, taka kurczę elegancka, bo teraz jeszcze pokazali Star Warsową, e, która do Battlefronta ma być e, rzucana z takim dartem, Ale tam jest fajny pad, który ma te, te czerwone guziki. to Klimatyczny. <klimatyczny> no tak. E, tak, e, tak czy siak, e, tu możecie nas znaleźć, więc e, uderzajcie my oczywiście pozdrawiamy was i słyszymy się drodzy słuchacze już za dwa tygodnie z nowymi tematami i być może z metalem z metalem chyba z, usłyszymy się za trzy. Dobra, to tyle ode mnie ja prowadziłem ten odcinek czyli Christian Kender ze mną był Tomasz Zawadzki Dziękuję wszystkim Okej, okay. i z nami oczywiście Rafał Radomyski. Dziękuję wszystkim również i, i pozdrawiam wszystkich, szczególnie też Tomka Dietricha, który tydzień temu tutaj w jakiś sposób mnie zastąpił, a potem dwa dni później miałem okazję go poznać osobiście na e, fajnym zlocie warszawskim. Kogo, kogo nie było, to, to niech żałuje, ale też pozdrawiam z tego miejsca wszystkich, którzy być może pierwszy raz nas odsłuchują e, właśnie w tym momencie. Po, mhm. po, po tej imprezie, więc. Liczę, liczę no, okay. na dłuższą współpracę i. No i dobr, dobranoc, no, dobranoc. Dobranoc, więc. Do, do zobaczenia drodzy słuchacze. Życzymy wam udanego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.